Obiektywny podcast sportowy. No, teraz czego ty tu chcesz ode mnie? I Krót, Saku, chodź tutaj. Słuchaj więc tutaj redaktor zawoda nie lubi zwierząt. Wydawać lubi. by się mogło, że co, że z czasem będzie łatwiej ja widziałem film pod tym Sztos dwa. byłoby nudne no tak, nie, nie ma co robić mam, zachęcił mnie e, pan redaktora Zawadę uprasza się o przybliżenie otworu gębowego do mikrofonu bo znowu będzie, że ze Skype'a pan jest ja nie byłem ze Skype'a, ja byłem dobrze. Proponowałbym, żeby redaktor Ernest Gaweł nie wypowiadał się na te tematy. Nie chcielibyśmy ty, tu poruszać. Czy to jest nasz, taka, delikatna czy obelga, taka delikatna obelga podcastowa. Jesteś ze Skype'a. Ty już nagrywasz to? Tak. Człowiek ze Skype'a. To, czy to jest 170 odcinek jesteś, dla świnek? Jesteś, jesteś jak ze Skype'a. No, chyba A. nawet tak. O, wziął zamknął komputer, a kazał go otworzyć. Porażająca, poraż porażająca konsekwencja trenera Biglera. Trudno, trudno, trudno zamknąć. Gramy z kontry, ale nie bierzemy skrzydłowych. No wierzymy, nie ale wzią, nie, daj, nie dajemy im piłki do, no bocie. właśnie, to jest dobre pytanie bo jak się popatrzy y, na przykład na reprezentację Hiszpanii, która wygrała ten turniej, to oni na przykład, ich zawodnicy grają wszyscy w piłkę ręczną i wszyscy potrafią a u nas, drodzy słuchacze witamy was w 170 tak? o, chyba, 15. no właśnie do tego się pytam no tak. się, ale żeś bardzo płynnie przeszedł od razu do treści no, bo, no, co tu, nie ma czasu Co, co tu owijać, co tu owijać tego, w bawełnę no. Skype'a Skype. No, a u nas skrzydłowie... Nie, 169. to się przyspieszyło. No, trudno, 169. W się 169 to się zawsze kojarzy. Możemy nagrać taki tak. króciutki. A, właśnie, 169 się, <laughs> <laughs> zawsze się kojarzy. Nie wiem, dlaczego jest ale Właśnie no, 100 też się tak zastanawiam. A z czym ci się kojarzy ten 169? No, na przykład ostatnio przed chwilą powiedziałem dek o Zawadzie, żeby... Jak to powiedziałem? Trzymaj go bardziej pionowo, bo ci zwiędnie. <głosy> Chodziło o mikrofon. Generalnie. No i na przykład wystarczy spojrzeć kto o sile naszych z drużyn, bo tak słuchałem takich zaklęć w wykonaniu dziennikarzy, bo raz do roku nasi dziennikarze w ogóle w Polsce ożywają na temat jakiejś dyscypliny sportu, na której się kompletnie nie znają. W tym roku ożyli już na temat na temat piłki ręcznej. W tym roku mieli trudniej, nawet zauważyłem. Musieli jednocześnie ożyć na temat ręcznej, Dakaru to... i jeszcze tenisa. Tak, Co no. to za ciekawa konstrukcja gramatyczna. Że ożyli na temat? Tak. No tak, wiesz, teoretycznie wygląda to tak, że mieszkasz... kompletnie niepoprawno. Jesteś, jesteś Piotrem Dębowskim, widziałeś w życiu sześć meczów piłki nożnej i cztery mecze siatkówki i nagle wysyłają cię na dużą imprezę, żeby skomentować mecz piłki ręcznej. No i musisz się tak ocknąć, ożyć tak na temat no taka, tej piłki ręcznej. Piłka ręczna w wydaniu telewizji polskiej, tak, to jest, to jest właśnie... Coś, Ale to nie to jest to... tak, że w wydaniu w telewizji polskiej, bo w każdej polskiej telewizji... Nie, w wydanie. Polsacie nie. Tomasz Włodarczyk jest, jest jedynym człowiekiem, który trafił przed mistrzostwami, jak i po mistrzostwach normalnie skomentować to, co się wydarzyło z reprezentacją Polski, jako jedyny, a zna się, na, ogląda sporo spotkań, jako jedyny powiedział, że jedziemy tam, wejście do ósemki, tak jak my zresztą tutaj w poprzednim odcinku mówiliśmy, że wejście do ósemki będzie sukcesem, Zajęliśmy zaszczytne dziewiąte miejsce. Tak, i to też wyłącznie tego, że zmieniłaś system liczenia tych punktów. No tak, tak. No ale moim zdaniem jesteśmy mniej więcej tak w moim prywatnym rankingu między miejscami 12 a 16. Tak? Tak. Dał mi laptopa rozładowanego. <śmiech> <śmiech> no co ja poradzę? Jak miałem ci dać laptopa, nie mówisz co <śmiech> energii. No i ten. I yy, yy, yy, wracając do tego, no to. Tak zastanawiałem się skąd my mamy wziąć te skrzydła bo To, że znaczy, potrafimy to, zagrać, to, zagrać w ogóle w ogóle mamy wziąć drużynę? To znaczy, ale to nawet to, nie chodzi to nie w to... znaczy, Bo, tylko bo, bo nasi nie. dziennikarze brali drużynę Z ligi i z ligi mistrzów Czyli z drużyny wiesz, Węgrzy mają Wesprem mają, mają co oni, no jeszcze Mają, mają ten y... Budapeszt ja, ja, ja może mam taką Mam, mam taką propozycje, żebyśmy nie zajmowali się tym, co mówili dziennikarze. Nie, ja Zaraz znaczy, po tym, nie, dlatego... powiedzieliśmy o nie, tym, nie, przepraszam, jak, nie, jak nie, są no. mało fachowi mało nie, no, i mało no Warto się tym zajmować, się zajmować, dlatego, że ja nieoczekiwanie dla siebie cały czas słyszałem, że jesteśmy potęgą i będziemy walczyli o medal. I nie wiem, skąd ten medal nagle niby miał się wziąć, skoro... skoro no dobra, wiesz, no, wiesz, to... ja, zostawiasz siódemkę Węgrów, z... z... zostawiasz siódemkę, z... siódemkę ta... Polaków. Znów zacytuję wychodzi... redaktora Magdierza, z głupotą się nie dyskutuje. Ale w ten sposób to w ogóle możemy nie nagrywać żadnych podcastów. Nie, nie, no porozmawiajmy o tym, dlaczego. Tak się stało przykład, dlaczego tak jesteśmy. A gdzie jesteśmy, to jesteśmy Jesteśmy w głębokim średniowieczu, jeżeli chodzi. Znaczy, zrobię... Ja jesteśmy... przy... redaktorze, że użyłeś takiego porównania. <śmiech> jesteśmy. jesteśmy... <śmiech> nie chodziło ci o głębie, W jesieni. W głębie, Jesie... głębie. Głębokie w głębokie, jesieni Chuj. Zingi. Mam cię. Chuj. Zingi. Się... <śmiech> Chuj zingi. To też nie jest tak do końca, że jesteśmy w głębokim średniowieczu. To nie w tym rzecz. Cały czas bo jak oglądałem mecze ze Słowenią czy z Serbią, wcale nie wyglądało to aż tak bardzo dramatycznie, jak wyglądało to z Węgrami. No, ale, nie ale Nie wyglądało wygl to dobrze. Nie mówię tak, że, że zasłużyliśmy na lepsze miejsce. To nie w tym rzecz. Rzecz Tylko. w tym, że były momenty i zdarzało nam się grać i ze Słowenią i z Serbią, naprawdę niezły, niezłą piłkę Ale Węgrzy to jest drużyna na poziomie, to, to też nie jest drużyna, która zajmuje miejsce no nie, w pierwszej tylko... szóstce ale to europejskiej. Nie, ale to nie, jest, bo, bo to nie jest problem tym, że naszym przeciwnikiem jest Węg są Węgrzy. Głównym przeciwnikiem Polaków są Polacy. Są Polacy no bo, zresztą. Znaczy, bo to jest są pytanie... Polacy. pytanie bo... Nagle się okazało w meczu z Serbią i, i w meczu ze Słowenią, że nawet jeżeli skrzydłowi nie są najlepsi, to jednak można czasem zagrać z nie, skrzydłami. Nie, nie, nie, są, nie, nie są najlepsi. Są bardzo źli. Tak, ale nie, ale, nie. Ale, można, ale można od czasu do czasu podać do nich piłkę. Dobrze. Znaczy w tym sensie i spróbować rozciągnąć to. Przepraszam Cię. Obronę. Dostał w meczu z węgrami y, zawodnik Wiśniewski piłkę na kontrę. Co zrobił? Zatrzymał się na 20 metrze i zaczął szukać kubisztala. Rozumiem, to w takim razie jedynym sensownym rozwiązaniem jest to na przykład nie podać do Orzechowskiego przez całą drugą połowę ani razu. To jest bzdura, ale jeżeli. jeżeli, jeżeli no, no właśnie, o tym mówię. No, jeżeli zawodnik Orzechowski, to, to, to jest to tak, jak znaczy, ja napisałem. Że... To jest zawodnik, który. Ty, ty chyba napisałeś, że w jakim cudem mu to weszło ta ostatnia akcja z Serbią. Jemu to weszło takim cudem, że czasami. Że zamknął zamkną, zamkną, zamkną, pomodlił się tak, i rzuci na siłę w bramkę. I bramkarz zostawił między biodrem a słupkiem 40 cm wolnej przestrzeni i akurat trafił. Na 20 rzutów podejrzewam, 19 by nie trafił. No no oczywiście, oczywiście. oczywiście. Ale musimy zmienić... Może Choski nie jest skrzydłowym takim no, klasycznym, no, no no, tak. On na swoim klubie grywa z reguły nie na jest. rozegranie. Mało legeru. tego, obawiam się, że gdybyś wziął skrzydła Jachlewski, Tłuczyński, Kuchczyński, to zagraliby lepiej na tych mistrzostwach niż te skrzydła, które wziął Być teraz może. Ja, nie, ja nawet nie chodzi mi o to, bo ja nie chcę rozmawiać o tym, czy, czy, czy znaczy w tym momencie nie mówię o tym, czy, czy ci chłopcy są dobrzy, Już czy nie, nie. mówię, że Tłuczyński rzuciłby pewnie z 12 Kaczkarnia. goli z karnych. Tak. Nie, mówiąc, nie, nie mówię o tym. Mówię o tym, że... Y... Nie ma pomysłu w ogóle, bo to nie chodzi... Gra skrzydłami nie polega tylko i wyłącznie na tym, że rzuca do skrzydłowego i skrzydłowy rzuca bramkę. Gra no się tak, ze skrzydłem tak, tak. między innymi po to, żeby skrzydłowy rozciągnął obronę, tak, żeby jeśli, w środku się zrobiło miejsce. Jeśli ja mogę w momencie, coś w końcu... kiedy w ogóle nie gra się skrzydłami... <śmiech> tak, no to, możesz. Bo ja w po, po meczu z Białorusią i potem patrząc na kolejne mecze, jakby to, to nie jest kwestia tego, że Węgrzy byli nagle lepsi, tylko my tak naprawdę w ataku od początku graliśmy, graliśmy czterema ludźmi. Nie, graliśmy czterema ludźmi. A, to jest też... Po pierwsze skrzydłowi nie grali a rozgrywający i koło nie, nie, nie, nie, nie mieli zmian. Grali właśnie cały czas we czterech. To jest turniej. No wiadomo było, że grając w ciągu siedmiu dni pięć meczów, no nie dadzą rady. Choćby byli nie wiadomo kim, to przyjdzie taki mecz, że oni nie dadzą rady po prostu. I albo trzeba będzie wpuścić tych zmienników nagle, którym nie dawało się szansy przez cały turniej wcześniej, więc nie wiadomo dlaczego nagle mieliby zagrać i, i zbawić reprezentację no albo gra się tymi czterema, a oni nie mają już siły, no i, i koniec no. Nie, nie, to, to, to było takie od początku od meczu z Białorusią przez każdy mecz to było taki zjazd w dół z pytaniem kiedy spadniemy, spadniemy to realna, ocena, realna ocena naszej reprezentacji jest taka, że nasza reprezentacja w naszej ekstraklasie zajęłaby trzecie, czwarte miejsce i poza tym realną też oceną było to, że w momencie, w którym doszło do wyboru trenera Nagle się okazało, kto się zgłosił. Czy zgłosił się jakiś poważny, naprawdę poważny trener do prowadzenia polskiej reprezentacji w piłkę ręczną? No, no tak, no Wleklak z... No tak, ale był, chodzi, mi, chodzi trener, mi o to, nie wiem, że, że to było... Że to był, tam. Z Waszkiewiczem, Wleklak z, Waszkiewiczem, z Waszkiewiczem, Zobaczmy co się dzieje, jak, się, jak polska reprezentacja na przykład siatkarska traci trenera i jacy trenerzy zgłaszają się do prowadzenia... Ale tej, w siatkówce tej, tej, tej. to my mamy związek, mamy młodych zawodników, mamy silną ligę opartą na polskich o, piłkarzy. No właśnie o, o, to właśnie, właśnie o no. tym no. mówię. I ja właśnie o tym mówię, a, że zobacz, w tym momencie nic się nie zgłaszał do polskiej reprezentacji, bo nagle okazuje się, że... Nie mamy piłkarzy ręcznych. Nie mamy piłkarzy ręcznych, nikt nie chce tego prowadzić. A propos skrzydeł, popatrz na sześciu najlepszych skrzydłowych, najbardziej skutecznych skrzydłowych polskiej ekstraklasy piłki ręcznej. Nie ma tam Polaków. Nawet nie tylko skrzydłowych. No mamy, mamy w, kto był w tej prezentacji, porównując nawet tym, jak było parę lat temu. Mieliśmy sześciu, siedmiu ludzi z, z Bundesligi, z dobrych klubów, które walczyły o czołowe lokaty. Jednego z Ligi Hiszpańskiej. Jednego z Ligi Hiszpańskiej, plus paru e, z Vive, którzy w, tej, w tym Vive grali przede wszystkim i lali wszystkich jak chcieli w lidze. A w tej chwili to jest tak, z zagranicy, no to kto przyjechał? Jaszka, Jaszka przyjechał, Jurkiewicz, Jurkiewicz, który to Jurkiewicz nie i Bartosz Jurecki tak, tak. naprawdę w tym no, momencie. Który jako jedyny zagrał na, na tak. poziomie mistrzostw. Reszta to byli piłkarze z Wiwe i z Wisły Płock, którzy w są swoich klubach są zazwyczaj. rezerwowymi oraz zawodnicy z klubów polskiej ekstraklasy, które dostają Bęcki regularnie i walczą o trzecie miejsce co najwyżej. No nie ma, nie ma ludzi po prostu i tutaj nikt z tego jakby z piaskubicza nie ukręci. No. no byli tacy zawodnicy, bo kiedyś był taki pomysł w Płocku, żeby z zawodników takiego zaplecza reprezentacji stworzyć, stworzyć zaplecze Wisły Płock, czyli Chrapkowski, no i takich tam wzięto Aha. kilku młodych zawodników, którzy byli obiecujący, no i gdzie oni są? Porozchodzili po się po kwidzeniach, po. Po, Czujach, po, po Tak, po a Nawet jak na... się nie porozchodzili, no, na przykład to, co zagrał Syprzak, na przykład w tych mistrzostwach. czy znaczy, no... Syprzak to w ogóle nie miał okazji ogóle, grać jak... przede wszystkim. Znaczy, no, a, jak wszedł, no. a, jak wszedł, a jak wszedł, to po prostu był dramat. No. Znaczy, wszedł, jest... no, wiesz, no. no nie, też ten... nie, nie po to się gra drugie koło, żeby stacjonarnie stało dwóch zawodników na linii szóstego metra, bo to, czy między pięciu stojących obrońców wsadzisz jednego kołowego dobrego Jureckiego, czy jednego dobrego i jednego przeciętnego, to tylko łatwo ułatwiasz zawodnikom grającym na piątym metrze w obronie grę dlatego, że nie muszą podwyższać do Karola Bieleckiego, który czasami siepnie coś za 9 metra tylko mają dwóch ludzi, których kryją w strefie na szóstym metrze i mają ułatwioną obronę. W Polsce wiadomo, że skrzydłowi nie grają, dwóch kołowych ładujesz w szósty metr w efekcie zostaje ci dwóch ludzi, których musisz pilnować poza tym. Jest po meczu. Koło drugie, w moim mniemaniu, tak jak to było u wenty, to jest wtedy, kiedy zawodnik grający na fałszywym kole, nawet do tej pory, nawet jeżeli wchodzi jachlewski rezerwowy w Vive Kielce, to on jeżeli stoi, na, stoi na, na, w narożniku, to stoi po, jeżeli robi mu się przestrzeń, żeby wejść na drugie koło, na fałszywe czy raz Stojkowicz, wtedy, kiedy na boisku, jeżeli komusa również, to on przynajmniej przebiega przez tą linię 6 metra na siódmym metrze, szuka miejsca. Jeżeli jest się. Gdzieś zatrzymać, żeby się odwrócić z piłką. Stwarza możliwość rozegrania piłki zawodnikom, którzy rozgrywają. Tutaj wchodzi stacjonarny Szybczak skrzyp i stoi, i czeka, że, że dostanie piłkę. Zresztą no podobnie i... jak Skrzydłownia. Wiśniewski par razy w niby na koło. Co z tego, jak no. piłkę dostał raz może. No. Nie, no właśnie, to, to, jest, to jest tak, że to jest już kiedyś o tym mówiliśmy. Mieliśmy 6-7 lat bumu na piłkę ręczną. Niestety nie zrobiono nic by wykorzystać ten fakt. Ja no, nie oczekuję, że złożono teraz, zaraz... wniosek o organizację mistrzostw Europy. Tak, ja nie tak, Trochę ale... za późno. Udane, zresztą, pozytywne. Ja szkoda, nie... że znowu. Szkoda, będzie że pewnie, za późno. Jak w czasie Euro że, Piłkarskiego, że, że będzie ciężko z grupy wyjść. Improza będzie, a wyniku sportowego chodzi nie mi, będzie. Chodzi mi o to, że trudno oczekiwać, żeby w ciągu sześciu lat od razu się pojawiło jakieś pokolenie chłopaków, którzy będą grali. Ale, ale ja na przykład wiesz, nie. Nie, widzę, ja nie widzę. tego. Ja nie widzę tego, że poza szkoleniem w Płocku i, i, i w Kielcach w innych klubach, wygląda to bardzo marnie. No nie, z, no, bławach, ale zobacz, ale z siatkówką je, jest szkolenie. Z siatkówką ty... się udało tak naprawdę. Nawet... Jeden sukces i potem ta ekipa, która ten pierwszy sukces odniosła, jakby tak zupełnie po cichu, bo nawet bez żadnego tam fajerwerków, naturalnie odeszła i wchodzili kolejni, no ale którzy właśnie, utrzymywali mówię, poziom ale cały kiedyś czas. Kiedyś rozmawialiśmy myślicie, o tym, że w się to tak... udało, a nie udało się Polskiemu Związku, Związkowi Piłki związkowi. Polskiemu ręcznej. Związku. Tak jest. <laughs> Mam takie kontrowersy... znaczy, kontrowersyjne. A jak myślicie, a czy udało się w skokach narciarskich? Ja uważam, że tak. Znaczy, znaczy, ja, no, znaczy... Pamiętam na początku, po, po, jak Adam Małys kończył karierę i jak pojawił się trener Kruczek, to mówiliśmy, ale to wracamy cały czas do tego, że raczej nie, a tu z, z perspektywy czasu znaczy, okazuje wiesz, się, to, że jednak po raz pierwszy mamy drużynę. skokach to nie było czego kontynuować. No, my nigdy nie mieliśmy mocnej drużyny skoczków narciarskich. Mieliśmy, mieliśmy jeden czasem, czasem jakiś no nie, nie, jeden wyskoczył nie, no, ale, nagle. Ale no, poczekaj, no, to jest sport tam bardziej indywidualny, można powiedzieć. Chodzi, no, mi, tak. chodzi mi o to, czy udało się przełożyć... Bo to tak naprawdę chodzi o to, nie o kontynuację, tylko czy udaje się przełożyć nagły sukces? Czy to jest sukces drużyny, czy no to, to jest skoka, sukces skokach, pojedynczego się udało, Udać, się po na budowę jakiegoś tak. systemu, tak? Oczywiście, szkolenie młodzieży, bo wiadomo, no że jak jest sukces, To, co robi lotos, czy tam szukamy następców mistrza, czy jak to się tam ta cała akcja nazywa? To, że odpalono skocznie w malince, jaka ona by nie była, to w Polsce odbywają się zawody pucharu świata. W, trzy. W, w, trzy. Tak, trzy. W Wiśle, w Zakopanem. No mamy cały, Zakopanem. Tydzień, cały tydzień ten cyrk z Pucharzem Świata związany siedzi w Polsce. Tak jak siedzi w Norwegii, tak jak siedzi w Austrii, tak jak siedzi w Niemczech, tak samo jest w Polsce. To wszystko jest efekt tego, że był Małysz. To, że pięciu Polaków w lotach, które nigdy nie były naszą domeną, jest w pierwszej 30. to że trzydziestce. Regularnie siedmiu, ośmiu jest... No, to zmienia znaczy, się, tak? W tej tak, pierwszej 30 7, Ostatnio dwóch, regularnie gra, bywa w dziesiątce. Tak. No to, jest... to, że, to, że w pierwszej czwórce juniorskich mistrzostw świata mamy dwóch Polaków i to gdyby nie pół punktu, to, to drugi z nich byłby również na podium, to no, widać, że ten sport w Polsce się zaczęło opłacać, uprawiać. Tak? I o ile na przykład w Kielcach widać, że opłaca się grać w piłkę ręczną, bo piłkarze ręczni w Kielcach mieszkający mają status gwiazd rzeczywisty. I takich to są prawdziwe gwiazdy poza tym, no bo umówmy się, drugi strzelec mistrzostw Świata gra w, w Kielcach. A, a zagrał słaby turniej. Bo gdyby zagrał y, mówię o, o Ciupiciu. Gdyby zagrał na swoim normalnym poziomie. Cupichu. Tak, Cupichu. gdyby zagrał na swoim normalnym poziomie, to zostałby znowu królem strzelców, tak? Gdyby Zorman kolejna gwiazda, jeden z najlepszych rozgrywających turniejów. Bartek Jurecki, moim zdaniem, gdyby, gdyby nie to, że Agina Galdę doszedł do finału, moim zdaniem Jurecki jest lepszym kołowym od Agina Galdę, ale to jest dwóch najlepszych kołowych na świecie. tak? Jurecki nie gra, co prawda, w Kielcach. No, ale <śmiech> Znaczy ten Jurecki, bo Michał, Michał zagrał na przykład najgorszy turniej w swojej karierze. No ale ja no, mówię, no ale o tych, o tych ludzi, którzy no, przebywali na boisku niemalże... Cały mecz i to 5-6 meczów z rzędu, no trudno do nich wymagać, żeby. Znaczy, mieć fireball, poza tym muszą no, się muszę z kim nie da. grać. No. Muszą się znaczy, grać, grać. trzeba jednak. No, mieć czasem jednak bardzo mieć i... zmiennika, który da ci odsapnąć na te parę minut w meczu i. Znaczy, znaczy ja bym chciał zwrócić też Waszą uwagę na to, coś, co mnie tak zastanawiałem się oglądałem. Bo oglądałem wszystkie drużyny równo, tak. Wszystkie mecze, które mogłem obejrzeć, obejrzałem. A tych, na... których nie mogłeś, nie obejrzałeś. No bo nie, niektórych, niektórych, teraz, niektórych telewizja polska nie pokazała. Przenikliwość, Oglądanie, ogl oglądanie piłki ręcznej w zacinającym się internecie trochę się ociera o te... Nie, ja, ci powiem, ja ci powiem, że jeżeli chodzi właśnie o oglądanie w internecie, to wyglądało to całkiem nieźle, co... Co dowodzi, że piłka ręczna nie to jest tak To zależy, jak szybko ci internet chodzi w miejscu, w którym jesteś akurat też. No, no, się dowo, dowo, mi się, przypomina ten mecz, który oglądaliśmy w Londynie. w Londynie. W Londynie mecz piłki ręcznej Polska-Szwecja. Tak? tak, to było coś. Myślę, że Ale... przypomina mecz siatkarski, który jeszcze gorzej się ogląda. Bo kiedyś... Szcina leci dwie godziny. Nie, nie, kiedyś oglądałem, tak mi się trafiło, że zacinał mi się, jak była akcja, to miałem zacięcie, a wracał mi obraz, jak się cieszyli. I całego seta, <laughs> nie widziałem żadnej akcji. Generalnie tak, dokładnie mi się, że jak się, Wszystkie sporty, w których następuje szybka wymiana piłek, albo czegokolwiek, szybka zmiana jakby warunków i, i wyniku, to się nie bardzo nadają do oglądania na zaczniejącym. Szachy. powiedzieć. Ale tak. mógł, mi się, mógł mi się mniej złośliwie znać. odwrotnie, odwrotnie, tak, że widziałbym akcję, a Cieszenia nie. O, tam, tak, złapa. to to, bo, Złapał cykl to, to nie odwrotnie. No, to, znaczy, tak, jak ja... kierowca złapałaś czerwoną falę, i do tak. widzenia. Chcia, chciałem właśnie zauważyć, że, że oprócz tego, że my mamy jakiś tam problem poważny z reprezentacją Polski, bo byli, byli, byli tacy oczywiście zawodnicy, o których tam wspomniałem, Chrapkowski, kiedyś się mówiło, że Adamuszek to będzie zawodnik, który będzie, będzie grał w, w reprezentacji no i takich nazwisk tam, które się ocierały o reprezentację, nawet pojechał przez Krajewski, pojechał Bartczak, pojechał, tak dobrze mówię? No, to, no, no było tylko co z tego, tylko, że, że, tam tylko, że, no. tylko, że Tylko, że tak, trener wie, że oni są za słabi na kadrę. Zawodnicy, którzy robią grę w kadrze, wiedzą, że oni są za słabi na kadrę. Wiadomo, że można ich wpuścić na boisko, jeżeli pierwsza szóstka zrobi przewagę 7-8 bramek. Tylko, że na mistrzostwach świata 7-8 bramek to się robi rzadko z To się robi w finale. No, no, no ta, ale to też specyficzny mecz akurat bardzo. No, ale musielibyśmy mieć w grupie Australię, Arabię Saudyjską i z Arabią Saudyjską też nie wiem, czy 7-8 bramek przewagi byśmy zrobili, żeby ten kraj kim mógł sobie pograć. Mm. No i tak to tak to wygląda. Natomiast oprócz tego, że, że nasi reprezentanci trochę musi nastąpić zmiana nie wiadomo na co, to na przykład Francuzi mają całkiem ciekawy problem, o czym mówiliśmy w poprzednim podcaście, że, że wszyscy mówili, że Francuzi faworyt, faworytem. Ja się właśnie zastanawiałem, jakim faworytem? Trochę jest zmierzch nazwisk y Narcis, y Karabaticz, y no, tych tych tam oni tam koła to oni nigdy mocnego akurat nie mieli. A Balo zagrał bardzo przeciętnie, jeżeli w ogóle nieźle na tym turnieju. E, no zresztą no oni to też... mieli najgorszy, no to nie jest tak. No. Znaczy, znaczy nie, no, ich, trudno, no, ich trudno wykluczać, zważywszy, że w ostatnich sześciu czy siedmiu latach, no to oni wygrali mistrzostwa olimpijskie, szczęśliwie świata, mistrzami, świata to tak, to Europa, Europa. Tylko, że, tylko, że, tylko, Ta, że, że no, pa, oglądanie ich akurat na tych mistrzostwach świata, no to zęby bolały. I tam by się przydała zmiana. O no. Ale jaką mamuzę ustawiony no. hardcore. Dobrze, że nie ma tego koreańskiego przeboju, co ostatnio jest. No. A wiecie, że ja nawet nie widziałem tego teledysku? Nie masz czego żałować. No, nie masz. Tak, tak. Właściwie się złapałem na tym, że wszyscy tam, że ten gangam, coś tam, coś tam. Tu gratuluję, ma... to znaczy, że redaktorzy odpowiednio potrafisz przesiewać treści. Aha. Gaugan ma. Redaktor... Gaugan ma striliard... Poza dziennikarzami sportowymi. Tak, Gaugan ma stryliard wyświetleń. A... No, z czego połowa a... kupionych? Tak. A ja, a ja nie widziałem ani razu. Wiem, że tam jakiś korańczyk udaje, że na koniu jeździ. To jest Oj, wszystko, dobra. co wiem o tym ustaże. O tym nie rozmawiajmy. No ale właśnie się cieszymy, że nie masz gałgana. No, tak. to, to mają przyjemu. Przecież... Ja to... Bożył. Nie wiem, czy to na pewno nie był go. No, no nie, nie, to jest dzwonek, który chyba standardowo teraz jedna z sieci ustawia wszystkim telefonom. Ktoś ja... ci w nocy ustawił. Nie, nie, jak się kupują gaciowe. on jest ustawiony jako standard. Bo ja go słyszę wszędzie. Ciągle mi się wydaje, że to mój telefon dzwoni. Bo generalnie w tym, w tym mobilu wszyscy mają taki w standardzie. No. Zmień sobie. Wraca, wraca... No, ale przyzwyczaiłem się. Wracając, chciałem <laughs> powiedzieć, że Omeyer na przykład zagrał bardzo przeciętny turniej do tego... Tak, jak powiedziałem właśnie. No i oprócz yy, tego tak, u Niemców parę nazwisk trochę przygasło, takich, yy, takich znaczących, Niemcy nie za bardzo istnieli. No Niemcy to już nie istnieją właściwie od Znaczy to jest solidna drużyna, no. która, która czasami, czasami swoją solidnością może Niemcy to taka porównywalna do Polski no, po prostu, reprezentacja. Po prostu przejdzie tą swoją regularnością, ale już braki wybitnych indywidualności, które na przykład potrafiły pociągnąć wcześniej. No. całą reprezentację do, do, do osiągania natomiast, sukcesów. Natomiast także... wracając do meczu finałowego, no to rzeczywiście tak, ja nie, nie wierzyłem w to, że Hiszpanie dadzą radę wygrać z Danią, ale jak zobaczyłem w jakim tempie odjeżdżają na początku meczu, no to mówię, ale to, to, to Dla mnie to bardzo dziwna historia z tymi Duńczykami, bo to przecież nie jest drużyna, która spadła nagle, nie wiem, z nieba. Dla mnie to była, to e... się kłócę z kolegą Gawłem w komentarzach Ernestem Emerytem na, na Facebooku, dla mnie to była najlepsza drużyna tych mistrzostw wręcz. wręcz nagle stanęła, nie która w, nagle wyszła na finał, i tak jakby wyszli bez butów i nie wiedzieli, co mają. Czy mają no, no łapać właśnie, tą piłkę, to jest, czy odbijać? To tyle dziwne, że przecież tak. No, tam jest paru zawodników yy, doświadczonych, którzy już nieraz grali w finałach i, i trener, który od paru lat on, ten, drużynę prowadzi, ten sam. Też wyglądał na mocno zagubionego. No ale właśnie dlaczego? No, to, to jest hmm. dla mnie, no bo, bo mówię, no znaczy on, on już był nie, bezsilny. On był już bezsilny. jedno razem przeszli, on, tak? On próbował zmieniać swoją grę, próbował zmieniać grę reprezentacji Danii, próbował rotować zawodnikami. Nic to nie zmieniało. Tak, ale... jeżeli, jeżeli, jeżeli skrzydła, które na przykład w półfinale potrafiły w kluczowym momencie, Duńczycy jak grali w półfinale, nie wiem czy koledzy zwrócili uwagę z Chorwacją, kluczowy moment, w którym Duńczycy odjeżdżają na cztery bramki, to były cztery bramki rzucone ze skrzydła znaczy, w reprezentacji bo... Danii. Bo... To były cztery bramki rzucone tylko i wyłącznie ze skrzydła. I to, to, to zrobił przewagę. Bo na... bo... I w tym momencie ci sami zawodnicy, którzy grali genialne mistrzostwa, jeżeli chodzi o grę z mieli nieprawdopodobną skuteczność w granicach 80%. To jest, to, jest, to jest jakiś odjazd. I nagle ci zawodnicy wykonują 3-4 rzuty w czystej sytuacji. I nie trafiają bramkę w ramkę, o pół w ramkę, metra. Albo o metr. To jest on, mało tego. Ten był po prostu tego, On zawod... próbował, Oni dochodzili do sytuacji. To nie było znaczy tak, że nie się dochodzili, nie... tylko ta piłka po prostu nie, nie... chciała im wejść do gry. ten finał bardzo przypominał finał Mistrzostw Europy z 2006, tak? Niemcy, Polska. Mhm. Gdzie też, tylko sytuacja jest że tam Polacy rzeczywiście to było dziwne, że oni doszli do finału, nikt się tego nie spodziewał, i oni okay. mogli poczuć coś takiego, że zrobiliśmy coś wielkiego, jesteśmy w finale. Hura. I nagle tam coś z nich opadło, zupełnie im emocje, motywacja, morale, bo, bo osiągnęli coś wielkiego i w tym finale no, Niemcy ich rozjechali. Duńczyków było podobnie, tylko mnie to dziwi, no bo Duńczycy to nie jest jakiś tak, że oni nagle zdobyli e, sukces ich życia, doszli do finału. No, Duńczycy, oni... Duńczycy w czterech poprzednich meczach na dużych imprezach rozwieźli Hiszpanię tak, jak chcieli. Duńczycy, ja porówn porównałem pozycję do pozycji, tak biorąc pod uwagę każdego z zawodników, to Hiszpanie są lepsi na pozycjach trzech od Duńczyków na siedem, tak? Niby nieduża różnica, ale jednak ten. No ale no, to w tym, w tym sporcie to nie jest tak do końca. Tak, ale no. różnica jest wyraźna. Lindberg, no. Lindberg to, jest, to był najlepszy skrzydłowy obok Czupicza na, na, na tej imprezie, na swoim skrzydle. Egert na drugim skrzydle był najlepszym skrzydłowym y, imprezy. No i widzieliśmy, y, jak rzucał. Mikkel no, prostu... Hansen to był w ogóle najlepszy zawodnik, y, y, wybrany zresztą MVP całych mistrzostw. Bramka, I z tak, 4 metrów nie potrafił podać tak, do swojego zawodnika tak, tak. A, a faule ofensywne Wchodził w zamkniętą strefę Kładł się na trzech nad Tutaj trzech jeżeli Hiszpana. chodzi o fa faule ofensywne To by, w no równej liczbie po, po obu stronach To widać było, no ale, że obie drużyny po prostu No ale Hansen, maczą, Hansen w finale nie grał Nie tak jak potrafi To trzech w polu, którzy są, którzy są lepsi tak no Hiszpanie mają lepsze koło niż, niż Duńczycy, to na pewno Na pewno mają lepszą drugą linię I tu mówię o, o takich zawodnikach Jak tam Guardiola, który wchodził czy, czy ten, jak on tam się nazywa ten, ten, który tam siedem goli rzucił w finale, Moreno jeszcze jest oprócz tego, oni akurat drugą linię mają taką, że oni, Hiszpanie robią zmiany i w drugiej linii bez, bez, straty, bez straty jakości, Duńczycy tej drugiej linii takiej nie mają, ale Duńczycy mają z kolei taką bramkę, że nieważne czy stoi jeden bramkarz, czy drugi to tam co łapali wszystko na tym turnieju. A tu się okazuje, że, że wychodzą. Bo obrona w ma... Duńska grała fenomenalnie Oczywiście no to jest, tak, no to się, a tu obrona, tu się, a tu obrona duńska no. stoi Jagi na mógłby wyciągnąć te łapy, a on zasięg ramion ma pewnie z 2,20 yy, i nie miał z żadnej strony na wyciągnięcie ręki żadnego obrońcy znaczy... duńskiego momentami. No i posypali się, posypali, Galdę, się grali. posypali się, w piątej minucie się posypali i Duńczycy i już po prostu nie a wrócili. Czy... No, no to jest ja myślę, jest że, im się, za, że, oni za, że oni mieli pomysł paru. na mecz taki, że będą grali bramka za bramka, a w pewnym momencie po prostu twardą obroną zmuszą Hiszpanów do tego, że tylko że co, zaczęło się od 3 do 0 dla Hiszpanii. 3 do 1. No, no, ale... 3 do 0 było. Było 3 do 0, 3 do 1, bo wzięli czas, tak, Duńczycy. Mm -hmm. I nagle się okazuje, że jest 3 do 0 i Hiszpanie zaczynają grać z kontr. I Hiszpanie grający z kontry, niesieni jeszcze dopingiem, rzucają jedno I co? Co pięć minut Hiszpanie odjeżdżają... Nie ma, nie ma co opowiadać, bo generalnie reprezentacja Danii nie grała. w w tym meczu, no bo, no bo tak nie, znaczy, nie grała Później, no, później początku... to już bo wiadomo, jak ta strata bramkowa urosła, no to burzek dojczycy grali nerwowo, bo wiedzieli, że muszą w jakiś sposób gonić wynik, a nie bardzo im wychodzi. Hiszpanie złapali luz, bo mając kilka bramek przewagi się gra dużo łatwiej, bo wiesz, że może sobie pozwolić nawet na dwie-trzy akcje yy, stracone w gronie stracji. No, str no lukba zaczę no, no, zaczęli grać w pewnym I momencie, jak mieli 9 goli przewagi. Masz luz. No, a wiadomo, że na luzie gra się łatwiej niż jak Duńczycy byli z pięciu i przestawało im wszystko wychodzić, bo ręka drżała, bo wiadomo, że każdy. Nie, no, wiadomo, wiadomo może było, że na na wagę... może na tym poziomie przewaga pięciu bramek to już jest w zasadzie po meczu. Znaczy, ja nie wyobrażam sobie. Na a przykład, miałeś pretensje żeby... do Polaków, że nie walczyli przy stanie 17-11. <laughs> Mówię na tym poziomie. Danii i Hiszpanii. <laughs> ale ale Polska-Węgry. Masz dwie równorzędne reprezentacje. Jest do końca meczu 20 minut. Węgrzy prowadzą 17-11. Polacy odbijają się od były, Były wiesz... od daleko nierównorzędne drużyny. No to, ale, to, ale, kto, ale ja nie wiem, dlaczego no, no, ktoś w Polsce przypuszczał w ogóle, że my mamy lepszą drużynę niż Węgrzy. Jak popatrzysz. No to już mówię, po... że były to daleko To już, Bo no. wracamy do rzeczy, no. które. Znaczy, nie, ale nie. pamiętajmy jak, o tym, nie, no, że, że. oczywiście, to, oczywiście rzyna, pięć, że... pięć bramek jest do tutaj, oczywiście, że Ja się nie zdążę, że ty nie walczyli do końca. Oni walczyli i próbowali do końca. Oni dochodzili do sytuacji, tylko po prostu tak przestrzeliwali w sposób tak kuriozalny. Ja nie mogłem w to uwierzyć, w to, co widzę. Naprawdę. To się nie zdarza, bo oni dochodzili nawet do tych sytuacji. Oni nie przegraliby 14, czy tam 15 bramkami. To jest najwyższe zwycięstwo, zwycięstwo w historii Ale... finałów y, dużej imprezy piłki ręcznej. Ale Ostatni raz takie bodajże w 58 roku Szwecja, Czechosłowacja. Staneli zupełnie zupełnie półfinały, ćwierćfinały, wszystkie mecze blisko, na styku, tak, a, a nagle w finale sprawy. Adamoską... bardziej niż szpedzi w drugiej połowie z polską. <grym> a ja się wie, wiecie o czym nie powiemy dzisiaj za to? No, o pucharze narodów Afryki. <grym> tak, nie powiemy. Ja nawet myślałem, żeby tradycyjnie wspomnieć, bo co roku o tym Bo to za podcastu będzie, tak? Dokładnie. No, no już piąta. No, ale to w marcu, czyli jeszcze dwa miesiące. W każdym razie zawsze. Długi ten Buchar Narodów Afryki. No, no. Ta, wtedy, wtedy był jakiś długi, tak? Nie, nie, nie. Cały to się nie zgadza. On wtedy jakoś był chyba troszkę później, to znaczy gdzieś się kończył w połowie lutego i my nagraliśmy ten odcinek zerowy, a potem nagraliśmy pierwszy odcinek na początku marca. No bo zerowe nagraliśmy po finale. Tak, i to był jakaś druga połowa lutego. 2008 no, roku. W każdym razie ja myślałem tak, o tym, że, ma... Aha, że jakoś powinniśmy nawiązać tego pucharu, ale za każdym razem, jak włączam telewizor i na to patrzę, to mnie siły opadają. Kompletnie czarno mi się robi. No, ja Czarny... znaczy... Jak to na Czarnym lodzie. W końcu Mistrzostwa Czarnego Lądu. Znaczy, powiem wam, bo, bo kiedy, kiedy? Bo ja, ja się w ogóle zastanawiam nie. nad tym, nad tym kto, jaki Mądrala wymyślił to, żeby grać Puchar Narodów Afryki. W Afryce. Nie, to znaczy, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale, tak, ale... Ale, ale żadnie to... tego co roku powoduje, tak. że y, tak, żaden Europy... Wszystkie w Europie tak. nagle dopada blady strach i myślą sobie kurde, ten przecież jest z Afryki. No to trzeba mu wymyślić kontuzję. No Anglicy chyba, to, grają grają. To Mało, ta? Mało ta? tego... tak. No, ale, ale jeszcze się się nie grają puchary e, wtedy. wtedy. Ale... <laughs> tak, ale... <laughs> Mają dwa tygodnie Niemcy przerwy zauważyliście... jedyne, jedyne w historii Ligi Angielskiej, dwa tygodnie przerwy właśnie na puchary w czasie Pucharu Narodów Afryki. Nie wiem, czy zauważyliście, jak oszłamiającym w ogóle powodzeniem ten puchar się w samym RPACie, że tam puste stadiony no, jakaś masakra totalna jest. Totalna. No nie dziwnego po mistrzostwach świata, jak Ci nagle takie ogórkowe granie przychodzi. Znaczy wiesz, ja obejrzałem kilka spotkań, ale to tak, taktycznie to jest średniowiecze. Mhm. Fizycznie ci zawodnicy... to, co, Głęba, to co, Głęboka kie... się średniowiecze. <śmiech> to, co kiedyś było, nie wiem, jeszcze te pięć lat temu i, i wcześniej... No przynajmniej ci ludzie, którzy tam byli, to byli ludzie, którzy nie mieli kontraktów z dużymi klubami europejskimi, grali gdzieś w jakichś takich średniakach i dla nich to było okno wystawowe, była szansa, że ktoś ich zauważy, weźmie ich do Chelsea czy tam jakiegoś innego klubu, gdzie zrobią sobie kontrakt życia. W tej chwili tam wyjeżdżają za Lydnicze, przyjeżdżają, Chelsea, przyjeżdżają z Chelsea, więc myślą jak nie przebiec więcej niż 8 kilometrów w meczu i się za bardzo nie spocić, a przy okazji może wygrać mecz, może się uda kopnąć i wpadnie. No i tak to niestety wygląda, że... Albo, są, albo te drużyny są beznadziejnie słabe i nie umieją tego zrobić, jakby, tak jak Etiopia. Który któryś ze słuchaczy się nie zorientował, to właśnie w tej chwili nie mówimy o pucharze. <grym grym> no <puchach> no tak. albo, znaczy, albo... Możemy o nim mówić, ale ja przyznaję się, widziałem... Pół meczu jakieś. Ja tak, widziałem. Co, to nic nie straciłem. Ja ja nic nie widziałem. Nie nic. A czy znaczy jest to najgorszy turniej jaki, jaki w życiu Proste widziałem piłkarzy? Znaczy, nie, nie, nie mówisz nie. Rangi Nie mówię, że nie próbowałem, bo podchodziłem parę razy. Hmm. Ale, nie, ja oglądam ale... metodą gospodarczą, jak mam coś do zrobienia, akurat leci, ta, leci taki mecz, to traktuję go na zasadzie tapety, bo nuż się coś tam wydarzy, no nie udaje się, nie udaje się. Czasem się wydarza. Czasem, pora się... Na leki. Czasem się wydarza, nie, nie, nie. natomiast... Będę Karetka m. już przyjechała. Będę przecież parkował samochód, jak mówiłem. Redaktor jest historyczny. No nie udało się. Już no. ma trzy mandaty, ale spoko. O, to właśnie twardy. poinformowałeś teraz Straż Miejską, że stoi tam samochód, który nie ma żadnej karteczki i oni wtedy podchodzą, bądzają mandacik, a potem możesz a, sobie opłacać. Straciliśmy, straciliśmy interlokutora. Tak, redaktor Magdziasz redaktor... walczy, bo jest bardzo ambitny i postanowił zaparkować trzech odcinków parkuje samochód, za, tak, za komorzy. Komorzy. po to żeby nie zapłacić mandatu który wkalkulował i tak w budżet rodzinny godzinka <głos> będzie No tak skończymy, tak, skończymy tak, nie mamy to za mój też zapłacić <głos> <głos> zobaczymy jak to działa i czy działa no nie działa to nie ja nie mam wysłałem. Nadziei, wysłałem mam nadzieję że śnieg pada co i fanfary pies czekaj. Czy fanfary tak są że... wliczone w opłatę? Nie. To nie, nie działa. działa się. A, czyli fanfary, fanfary są, że nie, się działa. Nie, udało. Się że nie działa. Zawódni się przywróci fanfary. No, no, no, no, no, to... czyli, czyli jesteś w głębokiej jesieni średniowiecza, tak? Tak. tak. Czyli, czyli Pucharu Narodów Afryki komentować dalej. No pewnie skomentujemy, nie. jak tam, no, tylko że może co? Może jak to, się skończą, to Tak, tak dokładnie, może coś się tam wydarzy. Ale przynajmniej wiem dlaczego Barcelona Songa kupiła. Bo jest kamerunczykiem, a Kamerun nie gra na Pucharze Narodów Afryki. <laughs> Dlatego tak, może wygodnie siedzieć na ławce. Dobrze, tak, przechodząc dalej. Znaczy, jeszcze nie, chciałbym tylko skończyć z pytaniem, co, co dalej z tą no, piłką ręczną. No, bo co, ten Bigler ma zostać, Absolutnie. ma nie zostać, jak panowie jeden znaczy... Znaczy... znaczy, nie, no, Bigler zostanie, pewnie zostanie aż do, aż do Mistrzostw Europy. Chyba, że się szybciej jarną, że. No bo, no bo jak dam na on no mistrzostw pewnie nie przegrał on jako on, ale żeby tak wiele pomógł znaczy, drużynie, to znaczy, też nie powiem. No. Wie, znaczy to, co ja miałem, miałem takie spostrzeżenie... Ja popełnił kilka błędów. Ja znaczy uważam, bł że po, kilka błędów znaczy błędem męże. przede wszystkim jest to, że jeżeli jedziesz na imprezę i masz dwóch przyzwoitych, przynajmniej dwóch przyzwoitych rozgrywających, to ci rozgrywający muszą mieć ograne przynajmniej osiem, dziesięć wariantów rozegrania. Nie wymagam takiej ilości wariantów rozegrania, jakie mają drużyny klubowe. No właśnie, nie, nie miałeś wrażenia, że właściwie polska drużyna składa się z trzech ludzi, którzy każdy gra sam, tak Dokładnie, dokładnie raz, tak jest. Dokładnie jest. Że to, takie... co, to, co wygrywaliśmy mecze, to nie był jakiś pomysł na grę, pomysł trenera, tylko po prostu indywidualnej umiejętności akurat w tym momencie Jureckiego, czy nie wiem, czy, czy Jaszki, czy albo, Lijewski, za, albo, Lijew, albo Lijewski zagrał tak. dobry mecz, tak? I, I dzięki temu wygrywaliśmy mecz, ale wystarczało, że któryś tam nie trafił dwóch rzutów i się kończyło jak ze Słowenią, Zdecydowanie. Przykład, tak? to, jest tak, że, to jest tak, że Wenta, tych wariantów, nawet jeżeli drużynie szło, nie szło, nieważne, nawet w momencie, kiedy imprezy nam wychodziły gorsze, to tych wariantów, w momencie, kiedy stoi ten mikrofon na tyczce i słyszymy, co, co drużyna będzie grała, to, to nie jest come on, come on. Czyli gramy, rzucamy, bierzemy piłkę i gramy i oddajemy rzut na 7 sekund. To no, tam... że jeszcze przerwa a propos czasu, bo ta kolega mój zwrócił uwagę na śmieszną rzecz, że, że Bigder mówi po niemiecku, a Będzikowski tłumaczy na przykład Bieleckiemu na polskie. Tak. <laughs> to bardzo, bardzo istotne. No tak, ale wiesz, mówi, tylko że jak Wenta brał czas, to Wenta mówił jaki wariant gramy, tak? i nawet nie posługiwał się opisami tych wariantów tylko mówił gramy trójkę, gramy, gramy obieg, gramy drugie koło i, i koniec tak? i tych wariantów było kilka mało tego, oglądając mecz miałem wrażenie że jakbyś narysował z jakich punktów między szóstym a dziewiątym a czasami jedenastym metrem te gole dla nas padały to, to one się rozkładały w miarę równomiernie po całym obwodzie po całym obwodzie linii podczas kiedy tutaj rzeczywiście jest tak jak mówisz jeżeli Bartek Lijewski, Bartek Jurecki miał, do... no, Bartek bo jak Krzysiek Lijewski miał dobry mecz to wszystko było grane od niego do Bartka albo czasami, albo czasami grał do kogoś kto akurat się znalazł na szóstym metrze i szło to wszystko jedną stroną. Jak Bartek, Bartkowi się działo to okazywało się, że, że, no, że właśnie piłki są do niego i on to wszystko, wszystko, znaczy, to wszystko To wszystko wyglądało ty... jak kwestia właśnie umiejętności i inteligencji pojedynczych, pojedynczych... zawodników, tak. Hmm. Tak, znaczy... a nie jakieś wypracowane hmm. schematy czy jakaś koncepcja ogólna gry. Znaczy tutaj bym się nie zgodził do końca. Znaczy to jest tak, że... Bo to nie jest ta, tak, że on im zabronił grania na skrzydła albo na przykład dogrywanie do innych zawodników. Ci zawodnicy grali do siebie, bo oni ze sobą grają od lat, ośmiu, tam sześciu czy no, siedmiu to, to jest i oni się to, to jest... znają i w momencie, w którym że, niestety jest tak, że szukają nie tego rozwiązania, które byłoby najlepsze dla drużyny, tylko dla, to, które jest no, najlepsze dla no, no, tak, Oni go to, szukają ale dlatego, na... nie. że nie ma jasnej koncepcji, która była nie, nie. sprzedana nie. przez trenera. Ja myślę, że ja... muszą radzić sobie sami. Ale nie, w ale to, nie wierzę w to, że Biller wyszedł i powiedział panowie w drugiej połowie z Węgrami nie gramy skrzydłami. No nie wierzę w to. No ja nie no wiem, Oczywiście, no. że oczywiście że nie powiedział tego, bo on on nawet. Nie, mówi, ale nie mówiła. powiedział im też gramy skrzydła. skrzydła, nie tak? skrzydła no. Tego nie wiem. Ile tak? widziałeś Ile... Mam wrażenie właśnie, że oni nic nie powiedział, że tak. oni grali, że oni liewski... znaczy, to trzeba byłoby przed meczem w szatni, no, ale Ja wiem, I, nie, nie ale tak wierzę. to dało. Jakby Lijewski, myślę... tym... jeżeli, jeżeli, jeżeli naprawdę nie zagrywa się ani jednej piłki, do, do, do to, nie jest to jest zagrywa się, no. zagrywa się w kluczowym momencie meczu z Serbią, najważniejsza akcja, która może decydować o naszym awansie no tak. i piłka ląduje nagle u Nie no, ale... To było tych mistrzostw. To było rzadkie. I w momencie, w którym po raz dwudziesty Próbujesz zagrać piłkę środkiem i po raz 25 ona nie wychodzi, to tej inteligencji zaczyna brakować. Ale to nie jest kwestia inteligencji. jeżeli nie może doskoczyć do banana, to próbuje sobie coś podstawić, żeby miała bliżej. Ale to jest kwestia zaufania. Jeżeli grasz z kimś w jednej drużynie i masz krytego Messiego i niekrytego Alexis'a, to zawsze podasz do krytego Messiego. Po prostu. Taka przenośnia. Lepszy pijany Gorgon niż trzeźwy ostafisk. Po prostu. No, ja, ja się to akurat nie zgadzam. No, Wolałbym, tak, grałbym na rozegraniu, podałbym do Bartka Jureckiego w każdej sytuacji, i no dobrze miał tonę węgla na plecach. Okay, a nie do Wolnego twoje... Orzechowskiego. Tylko, że jak 20. Twoje podanie nie dochodzi do Jureckiego, dlatego <śmandli> że, do <śmandli> że nie ma szans, bo są tam ci, Dalej do niego grał. <śmandli> no właśnie, i to samo robili Polacy. No tak, Dokładnie, no, ale tym, jak wygrywali do skrzydeł, też niewiele więcej z tego wynikało. Ale jak nie masz do tego żadnych to mu nie podasz. Dla mnie walenie głową w mur nic nie daje. Po prostu nic nie daje no nie sądzę, żeby, żeby to był, nie był pomysł Biglera, że skrzydłowi stoją i właściwie nie, nie włączają się w ogóle do, do ofensywy, tak? No to, to, to, to, to wiesz, no to albo oni są głupi, albo Bilder im tak kazał. No nie ma. A z drugiej strony to zapowiedziałem. No masz sytuację. Jest... A z drugiej strony jest tak, że stoi dwóch na skrzydle wrogach, bo było nieraz tak w sytuacji z Węgrami, i wszyscy Węgrzy są tak naprawdę na środku. Tak, dokładnie. I my co robimy? Idziemy, Idziemy się na środkie Oczywiście, no, że tak. Mało nie tego. Szansy mało tego ta trener węgierski, który obejrzał sobie dokładnie kilka naszych wiedział, spotkań, że tak wiedział, że tak będziemy <laughs> grać i postawił w pięciu zawodników w strefie. I podwyższał tylko do zawodników... Nie, nawet, nie. Nie, nawet nie chodzili do naszych skrzydłowych. Dlatego Podwyższali ja będę... pod naszych zawodników rzucających z dziewiątego metra. Mało tego, ta piątka, czasami szóstka Węgrów grających w strefie 5-1-6-0 była tak ruchliwa, że de facto momentami to było 3-3. Tylko, że to 3-3 było cały czas między szóstym a dziewiątym dziesiątym metrem. Tam nie było możliwości zagrania normalnie czystej piłki. Czystą piłkę można było zagrać no tylko na bok. Te mistrzostwa też, na przykład ja uważam, że te mistrzostwa... Też, te, też są ważne ze względu na to, że na przykład skończyło się granie obroną według systemu. Jak patrzyłem na najlepsze drużyny grające w tych mistrzostwach, czyli Chorwację, Danię, Hi Hiszpanię. Nie ma czegoś takiego jak bronienie 6-0. Brodzenie, brodzenie to jest bronienie W Nie po kolana nie ma, brodzi, nie ma właśnie, Nie ma brodzenia 6-0, czy coś takiego. Czy gramy na przykład takim systemem 60 0 na przykład zaczyna się akcja, pokazują, gramy teraz 60, a potem przechodzimy na przykład na system 51 czy tam 42 2 i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. To jest tak płynne w tym momencie, że zaczynają bronić wszyscy 6 0, na 9 metrze, potem nagle robi się z tego 3-3, potem nagle 4,2 i to wszystko w jednej akcji. Jak patrzyłem na grające obrony w tych mistrzostwach, tych najlepszych drużyn, to m.in. jest coś, czego jeszcze jak, nie było niedawno. W tak, bo jak wiesz, to jest Jak wiesz, w każdej dyscyplinie szospa. sportu, zarówno w ataku, jak i w obronie, wtedy, kiedy zawodników jest porówno na boisku, można zyskać przewagę liczebną tylko dzięki no ruchowi. Tak, no, ale półtora roku temu, <laughs> półtora roku temu jeszcze, było widać, jeszcze był wyraźnie widać i jeszcze był ten system grania zresztą Widać, widać ten bo Dlatego polegli Polacy i według mnie dlatego też polegli Francuzi, bo Francuzi tak, też bardzo, bardzo, bardzo statycznie. statycznie oni kiedyś wygrywali obroną, tą, że mieli tam wielkich ludzi, silnych. Tak Który, jak my kiedyś. Tak, potrafili, potrafili fizycznie stanąć, no, a w tej chwili po prostu nie zostali ruchem rozjechani. No. A tu I, chodzi o to właśnie, że i te mistrzostwa są pierwszymi takimi mistrzostwami w piłkę ręczną, w którym ta obrona już tak zupełnie się rozjechała z tych, w jest tak, tych podstawowych schematów. To jest proces, o którym już mówiliśmy, tak. że piłka ręczna bardzo się zmienia z dyscypliny jeszcze do niedawna bardzo siłowej, no, a jednak Na bardziej szybką. szybkościową i, i kombinacyjną cały czas. Jeszcze co do Biglera, tak sobie pomyślałem w pewnym momencie, że też dla mnie też dziwną, dziwną historią była historia z Marcinem Lijewskim, bo jeśli bierze się już, selekcjonujesz jakąś grupę, bierzesz ich na zgrupowanie, oni siedzą tam, przygotowują się do tych mistrzostw, jadą na te mistrzostwa, no są w tym składzie wybrani i, i generalnie potem przez pół nie daje im się szansy grania. Nagle jest kontuzja i zamiast, znaczy no, będąc takim, nie wiem, właśnie, nie wiem, szperą czy, czy kimkolwiek, E, miałbym nadzieję, że cokolwiek zagra w mistrzostwach, a nagle się okazuje, że jak wypada koleś, to ja siedziałem dwa tygodnie na zgrupowaniu, pracowałem, a nagle się ściąga gościa, który... Nie trenował, ta, nie pracował. Ta, ta, ta. Na białym koniu wjeżdża Marcin Liewski, który... No było no, wiadomo, że on, on nie zbawi tej drużyny. No to nie było szans, że on nagle wejdzie i rzuci 10 goli w meczu i nam wygra mistrzostwa. No, ja nigdy nie widziałem, że on rzucił 10 jak dla, to mnie, to jak jest, dla mnie moral, tak, morale różny że... w tym momencie to już w ogóle, nie wiem, czy raz... kiedykolwiek tam było, ale, ale spada znaczy, do zero. Generalnie rzecz biorąc tak, nie mamy zawodników specjalnie, którymi można grać, poza jednym jureckim, tak naprawdę i ewentualnie. No, czasem Michał Jurecki, jak jest, jest, nie jest porozbijany, a akurat to jest taki moment, w którym zauważmy, Jak nie być porozbijanym po pięciu jak, meczach jak w ciągu tygodnia Mistrzostwach Świata? Tak, no. jak się gra tak, no. po, po weź, 50 meczach. Ale on już na Mistrzostwa pojechał porozbijany. On przecież nie tak dawno w Vive, w meczach, w którym Wiwe już prowadziło pięcioma, sześcioma bramkami, on nie grał, dlatego że miał odbite obie pięty, naciągnięte oba hillesy, zerwane jedno ścięgno, więc trudno, żeby on już w, w ligowych meczach nie miał. Znaczy, <laughs> głowę to głowę to on akurat ma taką, że każdemu bym taką życzył. Ta, no ale ta, tym bardziej właśnie jest to jest problem, celu, że my musimy takiego gościa brać, bo nie mamy w no, normalnej, normalnej sytuacji. Druga rzecz tego, że nie mamy zawodników. Bigler nie miał pomysłu na tą drużynę. Nie miał pomysłu jak zagrać Znaczy miał drużynę. pomysł pod tytułem bronimy, gramy z kontry. Tak? Nie, nie, to jest żaden pomysł. Znaczy, jest żaden to jest, pomysł, to jest pomysł. pomysł, powiem ci tak, jak ja grałem w mistrzostwach Kielc szkół podstawowych, to mieliśmy taki pomysł, na przykład jak wiedzieliśmy, że wychodzą ci tam z piętnastki, czy tam z 27. Ile i, to było lat temu? Y, I to była szkoła podstawowa, y, i to były lata 80. I wiadomo było, że goście są od nas niżsi, tak, średnio o głowę, bo czasami tak się jednak zdarzało, że jak my staniemy z wyciągniętymi rękami, no to nie ma szans, nie rzucą. Więc wypuszczamy dwóch szybkich skrzydłowych i oni będą walili w nas, my będziemy kontrować. I taka taktyka w mistrzostwach szkół podstawowych się sprawdza. W latach sprawdza. 80 -tych? Na mistrzostwach świata w piłce niekoniecznie. To mi wspomniało, to jak, mi... jak, to, jak po, po tym, jak, tam, jak Adam Alfalka strzelił 5 goli w jednym meczu, Jan Urban wspominał, jak to on też kiedyś strzelił gola w mistrzostwach jawożnach. chyba. A, to też, to pięć. Jego, to, też pięć. To, I to też w szkole podstawowej. No, no tak, bo... ale Jan Urban też strzelił trzy gole realowi, ma no tak? Tak, to tak, prawda. tak. On, to, on, to, on, do tego humory... jeszcze on do tego podszedł humorystycznie, tak? 5 goli Pan to on strzelił. Nie, no, ale... nie, miał, nie, miał, nie miał pomysłu na tą drużynę, nie miał. Po prostu nie miał pomysłu na to. Nie miał Pot... przemyślenic. Dobrze, o ty bo ty rozumiem, że nie chcesz mu... już opił tak, nie, zaraz, bo że miałem nie ręczna nie, nie bo jest, zdominowała już to, a co, co byś jeszcze nie? bo tak już tylko słyszałem takie porównanie. W pewnym sensie chyba trafne, że ktoś porównał mistrzostwa te e, w wykonaniu Biglera do mistrzostwa Europy w wykonaniu Smudy. Że zupełnie jakby brakło trochę trenera na ławce. Czy znaczy ja jednak ja po pierwszym w jakich, meczu w jakikolwiek sposób wpłynąć po na ten że... Po pierwszym Grube, reprezentacji grube, ale ja miałem, ale ja miałem bardzo podobne wrażenie i nawet napisałem w którymś komentarzu na podcaście, że Bidler, jak patrzę na ławkę, to jest dla mnie bardziej kibicem niż trenerem. Uh -huh. e, no, bo tak niebranie czasu w sytuacji, w której ten czas się aż prosi, że widać, że tamci. My mam, wiesz, jest taki moment, że drużyna przegrywamy dwoma bramkami. Ja nie miał pomysłu. On nie o, widzisz, wiedział, co im ale, ale w momencie, kiedy i on na... chyba nie wierzył, on chyba po prostu I, nie i wierzył, też i wierzył. Tak, ale jak tak, drużyna ale przeciwna wiesz, no. odjeżdża ci na trzecią czwartą bramkę, to już bierzesz czas na co tutaj jest no czeka? dobrze, tylko problem w tym, że on, jest on, on sobie obawia mi się, zdawał sprawę z tego, że nie ma drużyny, która cokolwiek osiągnie ja on o tym wiedział, od początku w tą drużynę nie wierzył, no tylko, że taki trener nie ma No to trener, nie, nie, ma sensu, nie wierzy, tak? no to ci, nie ma sensu. to, to jest taki To so, co so, so z las z krzyża z, Zamykam ten temat, bo już do niczego więcej nie dojdziemy. Zgadzamy się, że, że brakowało ręki trenera po prostu i że nie wiemy co nie, no, dalej. no i brakuje A, ludzi tak. jeszcze. Znaczy, dalej, I brakuje, dalej, dalej to ja za tydzień dziew, dziewiątego jestem akredytowany w ramach podcastu wszystko się na, mecz, na mecz Vive Kielce z Petersburgiem. I jadę z Może dwóch Polaków tam zagra. No pewnie zagra, Michał Jurecki pewnie Zagraz szmal w braku. co, będziemy mieli wywiad z trenerem? No może wezmę. Znaczy nie, Biglerem, wy, wywiad, nie wywiad bo będziemy jest, mieli, ale nie przy okazji tego meczu. No, przy okazji meczu to trener Wenta ma za dużo roboty. Ale, ale, <śmiech> ale, ale mamy. Ale może. Będziemy chcieli, to się umówimy z trenerem na, na. wywiad, bo no, no, ale jak grają, to pan tutaj nic nie robi. To... to to się umówimy z rederem na wywiad i zrobimy wywiad, ale przy Petersburgu nie. Raczej myślę, że pójdziemy na, po prostu na konferencję się prasową przejdę, a oprócz tego obejrzę wreszcie piłkę ręczną na wysokim poziomie, bo mimo tego, że impreza świetna, te mistrzostwa może tam organizacyjnie nie dociągnięć było dużo w tej Hiszpanii, ale sportowo doskonały turniej. No to Hiszpanii... Dobrze, już koniec piłki ręcznej. Nie, nie koniec, tylko ogólnie nie. o Hiszpanii no, chciałem no, powiedzieć. To, że Piękny kraj. To, że Hiszpania piękny Kontrastów. Kraj, że strasznie te wygrywają we wszystkie dyscypliny. No tak. więc też chciałbym o, temat czasu. Tak, temat no, temat hiszpański. Piłka nożna, czyli tak Casillas, Guardiola w Bayernie i generalnie liga. To co, mam, czy Cześć, mam zacząć? Co tu o Lidze mówić? Co o Liga no. to jest znaczy, rozstrzygnięta, nie, Ligi jest, nie ma. Bardziej mi interesuje Real Madrid, Casillas, ta cała sytuacja, tam rozwój tego życia. No, Casillas ma kontuzję teraz. No, Casillas co, ma kontuzję to... na tyle poważną, no, że mam ma wrażenie, rękę. Mam wrażenie Nawet... że, że złamanie ręki jest mu na rękę. <laughs> tak, no właśnie. Bardziej Nawet on on chyba to... ściągnęli bramkarza, tak? Tak, tak jest. Kupili, byłego. Zresztą. Kupili Jego Lopeza z Sewilli. No to... Wypożyczyli chyba, nie? Kupili. Kupili za 3,5 miliona. Okazałoś, że Adam nie jest taki aż świetny? No on no, był, był, był najlepszy przed chwilą, także... No ale kupili Lopeza, na razie gra Adam, no zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo no, tylko tyle, że ten Lopez jest bardziej doświadczonym bramkarzem, parę meczów tam w życiu e, pobronił, natomiast bardzo mnie interesuje... No to cała jak, awantura z Marką, tam z, z, z, tym, że, z tym, że zawodnicy... No jest taka, to, że jest, kapitanowie podobno się wypowiedzieli, że albo oni, albo, albo Mourinho... Albo no, dłuższego czasu tak to wygląda, bo o ile, to, o ile ta wypowiedź jest y, w, w, w tak trochę trochę, nie wiadomo, czy to tak było, czy nie było, ale zazwyczaj, jeżeli no ja coś widzę. takiego się w mediach pojawia, to znaczy coś Marka, jest na rzecz. Marka twardo, że tak powiem... Marka to nie jest byle jaka gazeta. Tak, no oni twardo, no, ja słyszałem, no nie, ja w Polsce ja pols ja pana redaktora Ja w polskiej pols prasie, ja prasie ostatnim przeczytałem... E, ale jeśli chodzi o Real Madryt, no to oni akurat... Znaczy ja jeżeli źle piszą o Realu, to dobra. Znaczy, ja, w polskiej, ja prasie, o Barcelonie, w polskiej prasie przeczytałem coś, co pewnie było pomyłką, ale chyba dobrze oddaję sytuację w Realu Madryt, bo było napisane że e, najpierw był tekst, cytat, że stoimy murem za Jose Mourinho i podpisane było, jest to wspólne świadczenie Jose Mourinho i Sergio Ramosa. <laughs> Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o Markę, to y, rzeczywiście jest tak, że o ile nie usuwają zawodników, zawodników w Photoshopie y, po to, żeby udowodnić jakąś swoją tezę, to na pewno nie ma lepiej poinformowanych gazet y, niż as i Marka, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w szatni Realu. A y, na, jeżeli na treningu, i to nie jest już y, żaden fake, tylko jeżeli, jeżeli na treningu Cristiano Ronaldo pokłócił się z Mourinho i to tak dosyć to tam poszło. Nie wiem, czy słyszeliście, jakie tam padły słowa. Generalnie Mourinho powiedział do Cristiano... No nie portugalskiego, to no, mi to Mourinho powiedział no. do Cristiano zamknij się i graj. I chodziło mu o to, co ma robić w meczach, nie, nie, nie na treningu. Bo na treningu coś tam pyskował i powiedział do niego zamknij się i graj. A Cristiano mu odpowiedział jak strzelam gole, to jakoś się do mnie nie odzywasz. Chodziło mu o to, że, że, że, że jest niedoceniany przez, przez trenera. No i stąd, stąd cała ta historia. No to że... mu powiedział. No yy, Wiesz co, no, przy, przy dziennikarzach takich rzeczy się generalnie nie robi, a odbyło się to w towarzystwie dziennikarzy właśnie Asa i Marki i tak dalej. Yy, wiesz, Mourinho postanowił po raz kolejny pokazać, kto tu rządzi. Tak samo jak pokazał, kto tu rządzi, po, pokazał yy, Ikerowi, wtedy kiedy posadził go na ławce i, i wstawił do bramki Adana teraz posto... Ale to ciekawe bo do tej pory właśnie było przed chwilą dopiero co się mówiło o tym, że jest konflikt między Casiasem, Ramosem a Portugalczykami, czyli Mourinho i po, po Portugalczycy ze składu, czyli Pepe i, i no, Ronaldo, dooko. i tak dalej, że oni mają sztamę jedni, i drudzy mają sztamę, i tu jest jakaś kłótnia. A teraz nagle się okazuje, że również między Portugalczykami się, znaczy oni też się tam znaczy, kłócą. Ja tam nie wiem Może między, sytuacja... kim, między kim a kim jest Właśnie konflikt, jest... natomiast, natomiast wiem. Ulega jest... zaognieniu. Natomiast no, wiem prosto. jedno. Znaczy nie bliżej... ulega wątpliwości, że, że, że, że tam się dzieje bardzo źle, i kwestia jest tego, że, że, że, że no ta drużyna nie ma żadnych sukcesów, i tam ta frustracja narasta. No i teraz jest kwestia, znaczy, czyja to jest tu, wina tu i, jest i ta, pro, to, jest Tu jest prosta sytuacja. Jest przegrana liga, tak? Bo co do tego Teraz to nie, nie za chwilę ma... Puchar Króla. Za chwilę jest tak, że Real Madryt ma mecze w Pucharze Króla z Barceloną i z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. I to są mecze tak przeciwko Barcelonie nie gra Iker Casillas Contrao, Sergio Ramos, Pepe, Di Maria. Tak? w pierwszym meczu na Santiago Bernabeu. Jeżeli Barcelona zagra na poziomie, na którym potrafi zagrać przeciwko Realowi... No Casillas to w ogóle nie zagra to, dwóch no meczach. Przez, no no to w ogóle nie zagra przez trzy miesiące najprawdopodobniej. To. Także być może także że nie dość, że nie zagra w obu meczach z Manchesterem, to znaczy... I teraz jest tak, że być może pożegna się już po środzie, może być dla Realu Madryt po, po Pucharze Króla na przykład, albo za tam za, po, po, po Barcelonie i zostaje im tylko i wyłącznie Liga Mistrzów tylko że ich pech jest taki, że, że... trafili na United i nie mają Casillasa w bramce. No, dokładnie. Co taki trener jak akurat Ferguson i zawodnicy, których ma, będzie, będzie próbował wykorzystać z całą stanowczością, że tak znaczy, Nie dość, że nie, tylko, I... że nie mają Casillasa, który był duchem i jest duchem tego zespołu, to jeszcze nie mają tak naprawdę nikogo w tej bramce. Tak? No, mają Adana i Mają tego Tak, No i teraz jest tak, że Lecz wiadomo, że jeżeli drużyna przeciwna strzałów nie oddaje, to jest pewna szansa, że bramkarz yy, gola nie puści. Natomiast no ale United nie należy do takich... United nie nale Poza tym United to jest drużyna, która zazwyczaj koło lutego zaczyna grać już swój futbol i jeżeli United, no gra widać lidze, no. tak, jeżeli United gra w lutym w piłkę, to United gra w piłkę już do końca sezonu i zazwyczaj zostaje mistrzem, chyba że w doliczonym czasie kul na rozstrzeli gola. Czy tevez już się pamiętam. Dla kogo. Realu. No, natomiast, natomiast, natomiast trzeba się liczyć z tym, że jeżeli, że jeżeli w tej sytuacji, bo Manchester United wygra dwumecz z Realem Madryt, to wiąże się dla Realu Madryt z jedną prostą konsekwencją. Rewolucja, ale to taka gruntowna. Wiadomo, że Mourinho raczej, tej raczej tego nie przetrwa. A czy może być jeszcze gorzej? Może być takie miejsce w lidze, że będą musieli się na przykład w następnym roku bić o Ligę Mistrzów. No nie, dlatego że myślę, że Atletico pokazało wczoraj, jak, jak słabą drużyną potrafi być momentami. I Bilbao, które nie gra nic, tylko i wyłącznie na ambicji, ograli ich 3 do 0, mogło być pewnie wyżej. Nie ma Radama La Falcao, nie ma ataku. Pomoc w Atletico nie istniała, a przewaga tych trzech drużyn, mówię o Barcelonie Atletico, i, i Realu. Nad resztą, która też tak naprawdę gra bardzo nierówno i no co, no Betis, Malaga mają konkurować z tym Realem, mają to, to, to jest nie ta liga. Real to jest nadal jedna z najlepszych drużyn Europy, tylko że, e, tylko, że jeżeli trafia na Manchester United, Bayern, Monachium, czy Juventus, Turyn w tej sytuacji, no Juventus akurat ma teraz trochę zaciągnięty ręczny, ale, ale na którąś z mocnych drużyn, no to musi się bardzo obawiać, tak I, tylko, że z czym innym jest dla Manchesteru United przegrać z Realem. To się u nich nie wiąże z tym, że wyleci dwóch zawodników, czy trzech z kogoś sprzedamy, zmienimy trenera, trener, yy, czy, tam, <laughs> czy tam strukturę w klubie. Yy, tak, samo, tak samo dla Bayernu. No co? No Henke skończy karierę, przyjdzie na jego miejsce Guardiola, będzie kontynuacja. W Barcelonie, Barcelona odpadnie z Ligi Mistrzów z kimkolwiek, no i co? No, można myśleć o zmianie trenera, ale zawodników się nie wyrzuci. Trenera raczej też nikt nie... Tylko w nie że... będzie kontynuacja? W Bajernie. No, no, kontynu czy Guardiola to jest kontynuacja tak? Te, tej myśli, którą, y, którą, y, którą znaczy gra się... Henke z tej chwili. Ja bym, ja bym tak... Znaczy, co, co, co będzie, jeżeli Guardiola przejmie jakikolwiek klub poza Barceloną, to jest według mnie wielka niespodzianka. No znaczy, nie ja, nie wiadomo, ja jestem na sensie. przykład tego jestem bardzo, ja jestem bardzo ciekaw, bardzo ciekaw tego ale to równie dobrze może być spektakularny znaczy, sukces jaka... Jaki Jaka to jest zmiana? Klapa. Przepraszam bardzo Jakie barwy ma Bayern Monafium? <śmiech> <śmiech> no niebiesko-czerwone. Jaki ma skrót? FCB. Tak? Co to jest w ogóle za, za, za z... zmiana z... dla Guardiola? A, tak patrzą. tak patrząc, to ja myślę, poje, że on to on do tego sam poszedł. Tak, tak, znaczy, żeby ja, się ja nie gubić. Ja mu się tak. pomyliło, mówi. Aa! Ja, ja to pamiętam, się... że były kiedyś takie sezony nawet, że Bayern grał w koszulkach w pasy, takich właśnie czerwono- tego, Oczywiście. Jeszcze za Jurgena Klinsmana. Od tego sezonu, myślę, wrócą do tego, żeby ten Guardiola poczuł komfortowo. No a, a tak na poważnie, no to Bayern to jest akurat taki kierunek, gdzie jest tak kibice przywiązani do klubu, którzy nie wygwizdują drużyny nawet jak przegrywa bardzo dobrze zarządzana struktura, mówię o dyrekcji sportowej, o finansach no, jedyny klub, który nie ma długów znaczy w Niemczech to jest kilka, ale z tym mówię o tych klubach yy, top 16 w Europie, tak? Real, Barcelona, Manchester i tak dalej. No tak, tak, to tak jest, jest, jest postawili tak. Niemcy, nie, Niemcy no, postawili ma, na to, że, że ma, się ma, zgadzać. ma być porządek, kosztem nawet wyników sportowych, które, no, które ale ponoszą. Tak, ale Bayern wszystko, wszystko realizuje zysków. Do tego bardzo przyzwoity budżet, wyprzedany stadion, bardzo dobre miejsce do mieszkania, i bardzo dobra akademia piłkarska, przynosząca młodych piłkarzy. Do tego to nie jest klub, że jak Guardiola powie, że chciałbym Isco z Malagi. Tak? To nie jest klub, który mu tego zawodnika nie kupi. To jest klub, który pokazał, że, że, że jak, jak trzeba powalczyć o piłkarza, to oni tego piłkarza powalczą. No nie, tego... Jedna... I jeszcze wydaje jest, mi się, jest, że tylko... też ważną rzeczą jest coś takiego, jak podrażniona lekko w ostatnich sezonach ambicja. No, znaczy jest tylko... Sam, sam finał z tak. Chelsea. Ze strony Guardioli będzie tylko jedna różnica. No, w Barcelonie on był legendą i w momencie jak on sobie ściągnął jeszcze do drużyny wychowanków, to jakby on u nich posłuch i autorytet miał na dzień dobry. Nie musiał a nic robić. To raz, tak? A dwa, że też na dzień dobry, miał trzech najlepszych zawodników na świecie, czyli Iniesta i Messiego w drużynie. Tak. No tak, Plus ba reszta, nie gorszych. Ale jak popatrzysz <laughs> na przykład na statystyki, to też, Bayern, to też, to też jest Bayern w tej chwili... I też po... grająca systemem, który on grał wcześniej jako w młodzieżówce, więc to też był w klubie Pytanie jest, dobra, no Pytanie jest, to też będzie jest tam, tam jednak Bayern nie jest jakiś tam zlepek gwiazd pewnej indywidualności które się będą no. kłócić. No ma tam Robena, no Robbena. Robbena, jest trudny. Tak. No tak, ale to też, to też nie jest tak, że, że, że, że, że wiesz, nie, nie poradzi sobie z Robenem czy z Riberiem. Po prostu go wyrzuci z klubu, no, jeżeli no mu właśnie, będzie no, fikał. No tak. Tak. No ale wiesz, pozbycie się Robena czy Riberiego z, z Bayernu Monachium to jest poważna No, no historia, to sobie no. kupi jakiegoś isko albo kogoś innego. A, no to jest wiesz, tylko no, pytanie, no, czy wiesz, czy, czy to o to chodzi. Bayern, tak? Bayern zobaczcie jak Bayern gra w lidze. Bayern ma praktycznie zapewnione mistrzostwo. Bayern ma bardzo fajną drogę w tej chwili może mieć, bo jeżeli w lidze, w lidze, mistrzów, lidze mistrzów dalej. Tak, Bayern tak. jest drugą drużyną w Europie, jeżeli chodzi o liczbę oddawanych strzałów na bramkę i, i posiadanie piłki procentowe. Pierwsza jest Barcelona, drugi jest Bayern. Nie Manchester, nie Real, nie, nie tam żadna inna drużyna. Bayern jest drużyną, która utrzymuje się przy piłce najdłużej. I Bayern od dłuższego czasu, a Jupp Henkes to jest trener, który przecież pracował z Realem Madryt, wygrał z nimi Ligę Mistrzów. To jest trener, który pracował z Atletic Bilbao, miał z nimi parę bardzo, bardzo, bardzo udanych sezonów. Zna piłkę... On de facto prowadzi Bayern futbolowo. Bayern przypomina systemem yy, drużynę hiszpańską. I Guardiola wchodzi na taki przygotowany grunt. To wszystko wydaje się... To nie, W tym nie ma przypadku. A jeżeli, chodzi, ma, o, a jeżeli chodzi, chodzi o charyzmę że... i tak dalej... No, trudno powiedzieć, że przypadek jeżeli chodzi powiedzieć, że... o zatrudnienie Guardioli. No. Znaczy, nie, no bo wiesz, bo wszyscy się zastanawiali. Manchester City, Chelsea, United, a no, może. No szukali, zastanawiali się, jeżeli słyszą nagle. Że a kierunek jest ten... lekko nieoczekiwany, tak? Bo nikt nie myślał, że nagle pójdzie wiesz do Bayernu. No, bo ludzie od razu myśleli o, o największych najbogatszych klubach. No. No, jest no, to jeden no, z największych najbogatszych Bayernów, klubów. Tak, Zobaczmy no, Bayern taka... w no tak, tak, no, no, Ale Mistrzów Ale chodzi mi o to, że nie na przykład chodzi o konkurowanie na rynku transferowym. Nie ma szansy z Manchesterem City, czy i tak dalej. Kilkakrotnie znaczy w na takim nawet. kasusie z poglądania, zwłaszcza w Polsce, na ligę niemiecką. No jako na coś się... trochę gorszego niż... Ja mówię skąd się wzięły dla dlaczego szukano. Dobrze, ale popatrz, paska, no Dobrze, ale po, po, Proszę, popatrz do na transfery Guardioli w momencie, kiedy został trenerem Barcelony. Kogo wyrzucił? Wyrzucił Ronaldinho i Deco. I kogo zatrudnił, wcale nie potrzebował wielkich pieniędzy. Gdyby miał takie pieniądze, jakie ma w Bayernie, też wyciągnąłby zawodników z czwartoligowych rezerw typu Busquets i Pedro. Jeżeli on będzie miał piłkarzy, których będzie mógł wyciągnąć za nieduże pieniądze, młodych, ambitnych i takich, którzy będą mu pasowali do systemu, to on weźmie i zawodników z rezerw w Bayernu, jak będzie trzeba. No tam, A Bayern nie, nie ma mówię, rezerwy nie. bardzo przyzwoite. Nie, no myślę, nieoczekiwaność tego ruchu jest. Nieoczekiwaność? Tak, bardzo, <śmiech> <słabo>, bardzo, <śmiech> bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo nieoczekiwanościowa. redaktora <śmiech> dzisiejsze jest zaskakujące. <śmiech> Nieoczekiwanościowe. Bo można powiedzieć, <śmiech> że jest nieoczekiwany. No. Nie, nie oczekiwaność słowotwórstwa. No. Słowotworzenia. Tak. E, no i zgubiłem wątek zupełnie. O... A nie, no chodziło mi o to, że, że połączenie jakby Hiszpania-Niemcy jest takie e, dziwne. No, rzadko się zdarzają hiszpańscy Bo w piłkarze. Rzadko się zdarzają hiszpańscy piłkarze, którzy idą do Bundesligi. Raul González Blanco na przykład. No ale mówię rzadko. Nie? Mówię a, ostat... nigdy, tylko, że rzadko. No. a ostatnio coraz częściej. Dlatego, że zobacz... Wszystko się zmienia, panie redaktorze. No, liga, liga niemiecka A, tak. jest pełna Hiszpanów. Dobra, Raul W Lidzie e... niemieckiej przynajmniej w, w każdej drużynie przynajmniej jednego Hiszpana. Nawet Gomez jest taki w ataku, fajnie. <laughs> Niemiec, który się urodził w Hiszpanii i mówi po hiszpańsku. Nie, na no, no Hiszpanów bez... akurat nie za dużo, no, jest tam trochę z Ameryki Południowej. No jest jest ze, trzech, ze dwóch, trzech wychowanków, wychowanków Realu Madryt, gdzieś tam wiesz, połupychanych. Po jest trochę piłkarzy no. No nie, no, nie, no nie jest tak, że ich nie ma, tak? No nie jest tak, że ich nie ma, ale to nie jest też taki kierunek, wiesz, oczywisty. Oczy... No tak. tak samo o, bardziej roku. oczywistym kierunkiem dla Hiszpana jest Anglia w tej chwili. <laughs> tak. No i odwrotnie. Niemcy do Hiszpanii też przypadków nie jest tam jakieś na, na, na, na, na, na, na bywali. Głównie no, w realu no, Oczywiście, że tak bywają, było. ale w Barcelonie na przykład z Niemcami jest dużo gorzej. No Bernd No by... Ja od tamtej pory nie pamiętam. Ale na przykład w Realu Madryt Niemców Dobra, jest, dwóch. jest paru, tak. I było. Zawsze było dwóch. Zawsze <laughs> I świetnych Niemców. Zawsze byli dobrzy, no, no, Niemcy, tak. Tak, no, Ozil i Kedira to są chyba najlepsi piłkarze w Realu Madryt, oprócz Cristiano Ronaldo w tej chwili. Nie, no zawodników w Real ma świetnych, dlatego że po prostu... No... Nie, ja mówię, nie, ale ja mówię naprawdę, że Kedira, moim zdaniem, to jest piłkarz, który zrobił największy Dobrze, postęp w Realu Madryt. Ten temat też chciałbym I zamknąć. Dlaczego? A Ozil do samego Cristiano Ronaldo wczoraj miał zdaje się siódmą asystę. Tylko do, tylko, wiesz, mówi się o uzależnieniu tam Messiego, który też przesadził lekko e, z tymi czterema bramkami. E, uzależnieniu Messiego od Iniesty i Szaviego. Jak popatrzy się ile goli, ile asyst Ozil ma do Cristiano Ronaldo no to to jest dopiero uzależnienie. No, no. Kolejny no. temat y, y, Armstrong, ale nie Lewis. Nie podpłacujemy nic z Australian no no Open. Właśnie, ale to też mam? oczywiście. co na co gadać. Wszyscy się koksują, złapali jednego, no. Znaczy dobrze, no, to, że sposób najbardziej w sposób najbardziej spektakularny. Nie, nie, dlatego wygrał, wygrywa się wygrysze. Ale, ale to turde prawi nie że to, mam, no. Nikt Nie łapie zawodnika, który jest 30. No po co masz łapać 30. <ś> <ś> łapiesz pierwszego i cały biznes ma spokój. Dalej wszyscy się mogą koksować, bo my mówimy o Dalej, ale oni złapali złapali złapali go już po wszystkim, no. No złapali go po wszystkim, dlatego że teraz, bo tak, wcześniej złapali no, no konta Dora. Ja, ja wczoraj nie, nie to, a propos, a propos nie, no. TVP Sport. Pirat możemy... się sam wykończył. Patrzysz na czołcznik? najsmutniejsze dla mnie jest to, Tour de France to... reklamuje się portretami Indurajna, dlatego że wszyscy pozostali, którzy mieli żółte koszulki od tamtej pory, albo się koksowali, albo nie żyli. No żylią. tak, tak. No, a czyli właśnie się nie to też nie ma też to nie, wiadomo, po prostu, nie, nie złapali wiadomo, akurat. Tak. No. Dla mnie najsmutniejsze jest to, chociaż byłoby naiwnością myśleć, że, byłoby, że będzie inaczej, ale że to nic kompletnie nie zmienia. I poziom hipokryzji. Nie, no oczywiście, jak... że nie. No bo... tak, tak samo dzisiaj słuchałem wywiadu z Dariuszem wydowczykiem, który wrócił do, do trenerki i to jest też przerażające, bo on z jednej strony no, mówi tak: no, popełniłem największy błąd w życiu, odpukotowałem za ten błąd, no co ma innego, powiedzieć, jak został m, prawomocny wyrok. Ale jak jest pytany, a przed tym momentem, za który został pan skazany, czy pan w tym momencie uczestniczył w tego typu rzeczach, jako zawodnik, i tak dalej, I to nie jest tak, że on wyraził jakąś skruchę i w tym momencie zacznie opowiadać o tym, jak było naprawdę mówi nie w życiu. W życiu byłem młodym życiu. zawodnikiem, Jasne. nie mam pojęcia. To, to, to, to zapytaj się Maćka szczęsnego, no, co ci tak, na to ja temat, tak, tak, temat Ale to ja ten tak, temat tak, ale to jest, ja właśnie, to jest, ja wasze, to jest właśnie ten posiadło. Nie słyszałem posiom. naprawdę on ci, powie, ostatnio. On, ci na, on ci powie dokładnie, jak słyszałem to było, bo nie ma w w radiu wywiad z Maćkiem Szczęsnym a propos tego zabranego mistrzostwa legii. jak mam wieszyć takiemu człowieku, że? No nam, że meczów kupiliśmy wtedy. To, to, to, to, to. Znaczy, to, że, to, że, to, że, to że on jest... mówi, że wszyscy kupowali, tak. znaczy. Ale to no ja mówię że akurat. Tylko że to, że to, że wszyscy kradną, to nie jest powód, że ja też mam kraść. Tak. Na przykład rok później Legia już nie musiała. Legia wtedy, w tamtym roku, w którym zdobyła mistrzostwo, i, i rok później Tam też nie musiała kupować. Skład, tak, miała taki tak, skład, że nie kupując, nie kupując tak, mogliby, ale mogliby tak, zdobyć tak, mistrzostwo. Tak tak, tak szczęście, tak, a to było z koroną? która awansowała z trzeciej do drugiej ligi, miała taki skład, że nie musiała kupować. Ale to jest, jest lenistwo, no prościej jest kupić, niż harować na treningach, no bo wiadomo, Cześć, oni że... mieli pierwszoligowy skład, gręc w trzeciej lice. No lidze. tak, tylko wtedy, wiesz, tylko mimo wszystko, że wygrywać, mecze wygrywać, trzeba, trzeba, myśli trzeba ciężko trenować, Słuchajcie. trzeba w przygotować, biegać no na... 90 minut. Dariusz no. Wdowczyk kupować powiedział tak łatwy. zwaną złotą myśl, uwaga, moralną. Tak, kupować jest, po... jak to tak. było? że kupować to jest mniejsze zło niż sprzedawać. No to Myślę, też... że twórcy systemów ekonomicznych Dobrze, Australia Open Jak kupić? Tak, nic, nie, nic nowego nie powiemy Australia Open na moim temat. zdaniem z tego, z tego turnieju powinno się puszczać ludziom jeden mecz Wawrinka yy, Dziokowicz i to jest w ogóle kwintesencja tego, co się wydarzyło na tym turnieju, jeżeli chodzi o tenis mężczyzn. Jeżeli Wawrinka tego nie wygrał, Stanislas a zagrał Myślę, że jakiś 50% lepiej niż w ogóle potrafi, czyli wspiął się na swoje absolutne wyżyny, przebił to o 50%, a i, tak, a i tak z Nole Dziokowiczem przegrał. Mecz oglądałem cały, a trwał, kurde, ze 6 godzin prawie z przerwami, no 5 godzin, 5 godzin 10 minut grali samego w efektywnego samego czasu gry. No to tak akurat od śniadania do obiadu siedziałem, pracowałem, patrzyłem na mecz, to właśnie tak zeszło. No to z Ferrerem Diokowicz wpadł na pomysł, że nie może sobie już pozwolić na taki maraton, więc zakończył sprawę bardzo szybko. Z Dawidem Ferrerem. No ale wiesz, to jest jednak, o co ciekawe, dowiedziałem się, że zawodnik Ciupić. Ciupić. Ciupić. Ciupić. Co? Czupić. Czupić? Czupić. O. Czupić. Nie, jakoś po serbsku nie słyszę różnicy między głoskami. To jak po polsku, czy ci, to są dwa różne Czupić. dzięki. Zawodnik Czupić ma tą samą przypadłość, którą ma zawodnik Ferrer. Mianowicie, mianowicie, mianowicie, mianowicznie, mianowicznie, mianowicznie <śles> yy, no, no, Po chorwacku. Mianowicie, mianowicie pali ponad paczkę papierosów dziennie. Oj tak. I dlatego myślę, że bieganie jeżeli zawodnik Ferrer ma krótszy mecz tak jak z Janowiczem to jeszcze jest w stanie to wybiegać ale jak ma już dłuższy, trzeba zagrać czterosetówkę na przykład to może być już gorzej ale z jego jak się podobnie jak to się od razu zaczyna tyć więc no no dioko... tak. to może być to zgodne, bo z brzuchem do mowy... to się ciężko biega nawet przez moment Dziokowicz nie da mu szansy no nie, no nie, bo to, to... Dziokowicz. Dziokowicz. Dziokowicz Czupić, czupić, czupić. i Dziokowicz nie, nie dał mu szansy dotknąć no nie, no tej nie bliki, nie tak naprawdę no, ale... wejść w mecz, także tutaj to było pozamiatane. Nie, bo to jest inna liga, no mówmy się, no to jest, Ferrer to jest świetny Dobra, zawodnik, może Warto by Kobiety? coś wspomnieć o Ale jest to, co się, to co się mówi, to co się mówi, że, że w męskim tenisie jest tak naprawdę trzech zawodników, czyli Roger Federer jest, jest, jest, jest, Djokovic, jest F i, i, i teraz. Tak Federer to chyba jest już coraz mniej, tak mam wrażenie. No on już tak. No, ale, ale, to, ale z o, zagrał. No. Je, jego ząb czasu lekko naruszył. No, Miał, ten ale nadala, jak się, jak nadala nawet nie ząb czasu, tylko nadala. No, cała szczęka czasu. Cała, cała, cała szczęka teraz. czasu. Już znaczy wiesz co? Pogryzła. on. O, ja, myślę, ja nie myślę. Tak wiem. Że... <śles> ja, nie, ja nie myślę. <śles> wiem, <śles> wiesz, wresie, że, wresie. Wiem, że, wiem, że powrót nadala do tenisa będzie się odbywał na takiej zasadzie, na jakiej, na jakiej do tenisa wraca cztery razy w roku do pięciu Serena Williams wtedy, kiedy trzeba zagrać o wielkie pieniądze i zdrowia starcza na prawie cały turniej zazwyczaj. E, jeżeli mi jeżeli... starcza zdrowia do finału no, czy Serenie? No, no Serenie do półfinału tym razem no, tak. starczyło Nie wiem czy widziałeś mecz półfinałowy Ona nie biegała do piłek, które tak. miała dwa kroki Do tak. przodu albo w bok Ona grała trochę jak ja z moim trenerem swego czasu Wygrywał ze mną 6-4, 6-4 Ale za... miał takie założenie, że nie rusza się z miejsca <śmiech> tak, <śmiech> Bo po prostu już był stary i gruby i, I ja biegałem jak byłem schetany Jak koń po westernie Przebiegałem po korcie 20 km I przegrywałem i on stał w miejscu i po prostu nie ruszał się. Da się tak wygrać w tenisa. Ja, I e... no też tak wygrywała. No. No, no ale jak już, no, ale już na przykład w półfinale okazuje się, że już no, niestety już za czasami mało. trzeba pobiec, a jak się ma pourywane połowę mięśni, to już, a do tego ma się w głowie to, że miało się tam zapaść i prawie człowiek umarł y, z jakiejś okazji, to się człowiek tak zastanawia, czy pobiec do tej piłki jednak, czy może lepiej skasować te pieniądze znaczy, za ten półfinał korty, i korty położyć na się na. łóżka. korty to nie są najlepsze korty dla... dla... dla... dla biegaczy. Sióstr, dla sióstr... nie, dla sióstr Williams, bo one zdecydowanie ze swoją siłą. Ręczy ci, że grą... 8 lat temu żaden nie nie przeszkadzał. No tak, no wtedy, ale, ale ostatnio, ostatnie zwłaszcza serena, rusza się zdecydowanie mniej. Na szybkich kortach ona sobie radzi, bo ma jednak cały czas ułożenie i przyłożenie, i ona sobie z tym swoim serwisem i, i, i, i z returnem radzi bardzo dobrze. No, w tym momencie, w którym ten kort jest dość wolny, bo Australia na Open są dość wolne, te korty i tam trzeba jednak pobiegać. Tam samą siłą się nie wygra. No to jest, bez, jest tak, no. no. Trudno powiedzieć, że jest bez szans, dotarła do półfinału, no, ale... ale... No, właśnie. No, no, no właśnie. No tak, no, dotarła, no, to, wiesz, dotarła ale... bo, jest, bo jest po prostu doskonałą tenisistką, najlepszą w stawce. No. Gdyby ona była zdrowa... Nie każdy jest Javierem zanet no właśnie niestety... W no, a a Murinio nawet i jego dał rady zacznąć. Ja, Przedłużył przedłuży kontrakt właśnie. No tak, tak, ale, ale pierwsza kontuzje zaczął łapać nieoczekiwanie u, u trenera Mourinho. On jest w twoim wieku tak mniej więcej. Bo on jest z sierpnia chyba, 73. No, no tak, no to rzeczywiście w moi, trochę starszy ode mnie, niewiele. No ode, mnie jest, ode mnie jest młodszy o 4 miesiące. No, no a ja już piłkę nie gram zawodowo. A w Interze nie gram. <głos> Tak. Ale właśnie, a propos, też. A, propos, a propos Interu, to jest zawodnik Polski, o którego się kilka klubów y, y bije i, Bartosz i nawet i rozmawiałem z, z człowiekiem, który jest ale to panowie redaktorzy to jest kaczka dziennikarska, bo to co jakiś czas tak wychodzi, tak, że się tak. od niego biją, biją nie zabijają. Ale że... może jest że... to gdzieś A nieprawda, czy... bo rozmawiałem właśnie z człowiekiem, który dosyć dużo wie, bo pracuje w agencji, w agencji, która prowadzi kilku piłkarzy znanych, niemieckich, głównie również polskich, która ma miejsce w, mie mieści się w Berlinie. I tak z głupia Francję zapytałem, czy coś o tym wie. Wiedział, on że tak, jest rzeczywiste zainteresowanie Bartoszem Salomonem, głównie ze strony Milanu. No Tak samo jak jest zainteresowanie Pawłem Wszołkiem, na przykład było, o czym nikt nie wiedział, też dowiedziałem się to od, od niego, ze strony drużyny Udineze. I była oferta nawet, która podobno wpłynęła wtedy, kiedy Paweł Wszołek rozmawiał z, z Hanowerem, że, o którym było tak głośno. Bardzo, bardzo mi się bardzo... podoba postawa Pawła Wszołka. Który olał to wszystko zupełnie, a głównie swojego <laughs> agenta. Tak. I... Mnie się znaczy, też, mnie się też podoba. tylko jakoś tak bardziej zdecydowanie, bo tak decyzje zmieniały sześć razy chyba. to. Tak znaczy to ja myślę, trochę, że nie tyle on zmieniał decyzję, co, co został co? postawiony pod murem no, i żeby tak, go wymusić. Tak, no. I on po prostu w pewnym momencie powiedział hola, znaczy, hola. Znaczy ciężko, człowieku. powiem ci, że, że rozmawiałem nie dalej niż dwie godziny temu z człowiekiem, który był świadkiem tych wszystkich negocjacji, mianowicie z właścicielem lokalu, w którym się one odbywały. No i powiedział, że rzeczywiście było to tak, że Paweł został postawiony jakby przed faktem dokonanym. No, przez tak, to, tak. Jutro, przez... je, jutro jedziesz jutro na, testy, jutro jedziesz na masz testy kontrakt. I on poprosił po nocnym, nocnym telefonem o spotkanie z, z dyrekcją sportową Polonii, i po wyjściu z, po, z Polonii spotkał się jeszcze raz z Kołakowskim, bo wiedział że się nigdzie nie wybiera. No i tam podobno doszło do dantejskich scen dopiero przed stadionem, dlatego, że Kołakowski tam, yy, mimo tego, że mróz był spory, szaty rozdar na zrobił Na owłosionej klatce piersiowej przy ulicy Konwiktorskiej 6. No to... Łęczuch wywalił tak, na wierzch. Tak, niewiele, niewiele to pomogło, jak widać. Kibice, kibice Hanoweru yy, też znienawidzili dosyć mocno Pawła Wszołka, bo już też naopowiadano na im że on jest ich zawodnikiem, a tak to jest polnische fajne, że jest śmierdzącym leniem, który nie chce zapieprzać w Niemczech. E znaczy, powiem e tak. E Agent niezależnie od y, wszystkiego innego, niezależnie od tego, Brzmi że agent zarobić. <śmiech> nie, że chce zarobić pieniądze, to jest ludzkie i oczywiste. Na tym polega biznes, że chce zarabiać pieniądze, ale robienie gnoju wokół własnego zawodnika jest poniżej wszelkiej. No, no ale to tak jak mówiliśmy, no, za, pan agent Kołakowski ma tych zawodników 50 i nie wie, jak się nazywają. To, ta, to, to nie jest to nie jest agent taki, jak. Jak agent Mendesz, który ma zawodników 15. Wszyscy przynoszą dochód. Albo agent James Bond. <śledzimy> tak, zna, że, że, tylko on ma zawodników 50. Ma zawodników zero, zero, i, w momencie, I w momencie, kiedy ktoś <śledzimy> mówi, ktoś mówi, ty... Wszołek, on tam patrzy na to O, listę. to mój! To, to mój, no to mój! Pójdę... trzeba szybko sprzedać, bo po się zaraz sprzedać, jest tak? jest coś I to jest na tej zasadzie. Czy rzeczywiście tak. to się odbywa na tej zasadzie, że on nie wie za bardzo ilu ma tych zawodników. To nie jest tak, że ma trzech, pięciu, siedmiu, o których dba, że dba im o to, żeby mieli kontrakty z firmami odzieżowymi. A Wszołek S grał na stronie <ślech> na <opór. ślech> Nie, nie, nie grał, ale mówiliśmy o Bartoszu Salomonie. Salomonie. Salomonie. On nie grał, ale jest duża szansa, że... rzeczywiście. No tak, się... No tak, no. <laughs> Jak się Kołakowski za niego zabierze, to na pewno jest go w stanie wytransferować wszędzie. Coś chciałem powiedzieć. Aha, ciekawa inicjatywa. Na stronie pzpn od dzisiaj wchodząc na stronę PZPN można zobaczyć listę wszystkich koncesjonowanych agentów Właśnie, piłkarskich PZPN. w Polsce można sprawdzić, jakich, jakimi zawodnikami się opiekują, z jakimi zawodnikami mają kontrakty i kiedy kontrakty agentów z zawodnikami się kończą. Wszystko to PZPN dzisiaj, dzisiaj ujawnił. Taki ruch a propos tego, co się dzieje wokół agentów Cieszę. i piłkarzy. Jak panie propos, redaktorze po tym po, a po rozmowach z prezesem. A bardzo sympatycznie prezes Boniek przyszedł na wywiad prosto z łazienek. Prosto z prosto z prosto w ręczniku, zaczął tak. mi opowiadać Czasamący. o wiewiórkach i o śniegu, jak przyjemnie skrzypi pod nogami. Długo no ostatnio u siebie pod domem, był duży mróz, bez czapki, panie prezesie, czapkę trzeba nosić, ale właśnie wyglądał takiego tak, tak, wesołego. No, tak, no to, bardzo, to jest człowiek. Jak go widziałem na urodzinach? Człowiek dosyć, dosyć fajny. Znaczy długo z nim rozmawiałem ja bo z, chyba, na tak, z godzinę w ramach wywiadu i pewnie z pół godziny jeszcze prywatnie przy, po, po wywiadzie przy kawie zaczęliśmy rozmawiać o lidze włoskiej sobie z lat 80. Bardzo no go, bo teraz nie ma o czym. No trochę tak jest, powiedział, że rzeczywiście teraz nie ma o czym i jak bo wzruszyło go bardzo, że pamiętałem takiego piłkarza jak Giannini i od razu zaczął się z tego śmiać, że Giannini to taki w ogóle tam cały, cały Rzym go kochał i tak dalej, i tak dalej i tam szybko znalazłem klucz do serca prezesa Bońka właśnie z tym dzianinim. Będzie Roma. No i Abyśmy tylko dostali Narodowe Centrum Sportu. no I, i, zarządzanie i, opowiadał, i... Opowiadał. opowiadał rzeczywiście ciekawe historie z przeszłości i to jest taki typ człowieka, który siedzi generalnie ma tam swoje sprawy, coś tam się zastanawia, ale jak wchodzi na rozmowę o futbolu, ale takim prawdziwym, w sensie mecz, jakaś sytuacja, nazwisko, to, się wyłącza. to się. w ogóle zaczyna wariować i opowiada po prostu po prostu jak, gada się z nim jak z kolegą, tak? No, I zapomina, że nie wolno na przykład używać słów powszechnie uważanych za wulgarne i zaczyna tam. Ma... Potrafi każdego z piłkarzy, z którym grał, jak się mówi, nie wiem, Shirea, Gentile, Bonini. Z Boninim, co ciekawe, nie wiem, jakim kluczem dobierano pokoje w Juventusie w latach 80., ale niech mieszkał z Boninim. <laughs> Maszyna i pal... lasująca. I ciekawe tego że... A, A, To robi. Alfabetycznie. To się oczywiście Nie, też tam w żadnym, w żadnym tam wywiadzie, który tam robiłem. Nie nie ukaże, bo to takie ciekawostki, ale mówi, że na przykład Bonini biegał tego, za wszystkich. Od tego my jesteśmy. Od tego my jesteś. Bonini biegał za wszystkich. W środku pola, no, jak wiadomo, Boniek palił papierosy w małych ilościach, Platini palił w znacznie większych ilościach. I generalnie w środku pola e, wszyscy Juventusie palili, Papierosy, tego co mówiłem o nim tak e, cały czas. My, tak, bramkarza. No ta Sotti to mi tak, niego. Bramkarza tak o niego. No, e, no i ten jeden Bonini był najmłodszy i biegał za wszystkich. No ale miał straszny problem, bo miał pryszcze na twarzy był mocno pryszczaty i powiedział, że yy, tam lekarz poszedł na jakieś badania i lekarz mu powiedział, że musi o siebie dbać, no i trochę mniej wysiłku fizycznego, i że musi mniej biegać. I powiedział to Bońkowi nie Platini, i Platiniemu i powiedział, dopóki ja jestem w Juventusie będziesz pryszczaty. <laughs> I do no, takiej właśnie no, sobie, pan prezes Boniek takie anegdoty tam wysypywał jedną, jedną po drugiej. No tak, koni rzeczywiście został zmuszony do nich, do tego, ponieważ Boniek stwierdził, że on, jak będzie kupował papierosy, to będzie ich palił więcej, a nie chciał palić więcej, bo generalnie bazował na szybkości, i wytrzymałości. Więc bazował na sklepiku bramkarzy. <grym> więc bazował na tym, że ta koni no, zawsze miał mieć papierosy. A bramkarz był rezerwowy jeszcze, więc, tak, więc, no, tak. Tak, więc tak, mógł więc palić. Więc mógł, mógł podejść i poczęstować status bramkarza rezerwowego w drużynie podejrzewam, jest zawsze taki troszkę. Tak, troszkę, troszkę ma gorzej taki bramkarz. Zwierzęm dotknęcie było. Natomiast rozmawiałem również z wiceprezesem Markiem Koźmińskim i muszę Wam powiedzieć, że widziałem paru piłkarzy z bliska, y, takich dobrze, dobrze zbudowanych. I na przykład Roberto Carlos Udo, co ma chłop, no to ma, ale Marek Koźmiński ma szersze. Marek Miski w garniturze od Arbaniego wygląda jak w Lycra. <grafy> jak usiadł tak Zbaczą, na Zwłaszcza, że go... teraz modne są takie ob obcisłe rurki. Nie, nie, to, nie, to no, normalny, regularny geit. Taki Jurek nie robią A, chyba. Nie I ma, no, Udo, ma, Udo ma skubany takie jak moje dwa. I tak ja mówię do niego, panie Marku, a pan to tak, pan to generalnie słynął we Włoszech z tego, że po tym skrzydle, no to pan i Cafu to, to dwóch najszybszych piłkarzy. On no tak, e, ze mną to sporo przegrywał. Rzeczywiście w testach, powiedział, że w testach był najszybszym piłkarzem Serie A kilka razy. No teraz już nie pamiętamy, że taki piłkarz z Polski mógł być najszybszym piłkarzem Serie A. A Bonik, co ciekawe, jak go jak zapytałem, powiedziałem, panie, panie, panie Zbyszku, ta seria to wtedy była najlepsza Liga Świata. Mówi ja, no miałem tam niby jakieś propozycje, ale ja nie chciałem nigdzie iść. Najlepszą ligą świata była Liga Włoska. Ja i Platini w Juventusie, Maradona i tam. Yy, yy, Maradona z, nie pamiętam już z kim on, tam w Napoli. Mówi Falcao yy, w, w Romie. Wymienił wszystkie ataki, takie du duety wszystkich drużyn, na łącznie Skaliari, Palermo, Bari. Yy, takie nazwiska rzucał jak, jak rękawa, tam Edmundo, nie Edmundo. No, no, piłkarzy niesamowitych rzeczywiście. Yy, no, gdzie ja miałem iść? Barcelona wtedy to była przeciętna drużyna Real to w ogóle gorzej niż przeciętna drużyna W Niemczech liczył się tylko Bayern i HSV Hamburg yy, W Anglii oni się przestali liczyć po Heizel wycofali ich z pucharów, tak. przestali grać w piłkę. Liczyły się tylko Włochy. My teraz tego nie pamiętamy, ale rzeczywiście... Ja, nie to nie My pamiętamy, natomiast nie pamiętamy tego... Pamiętamy, że tego? był taki okres puchara, gdzie no, tylko Włosi rządzili. Hmm. No, albo ja, Mila, przecież ta seria Milanu, tak, no, e, wcześniej, wcześniej właśnie Juventus. Juventus e, no to, to... A jeszcze doskakiwały do pucharów Czaj, takie ja, to właśnie... Sabdoria do, że... gdzieś wyskoczyła. Do finału Ligi Mistrzów tak. na przykład... Także tego, tego, tego trochę było. No no mamy na... finały, finały tylko włoskie, tak? Przecież też, no. też, też były. Nawet, nawet nie tak dawno, no 10, nie lat dawno temu. To... 10 lat temu. Nie tak dawno. Milan zagrał. No wcześniej nie, nie było szans, żeby mieli w Pucharze Europy finał włoski, bo wcześniej nic, to... tylko to... Nie mówił nic o korupcji w futbolu włoskim. Mówił. mówił? Mówi... Nie, no Pytałem się go tak też chyba poza, poza, poza wywiadem. Wiedział, że Włosi mają jedną... jedną cechę narodową, oni nie zamiatają problemów pod dywan. I to jest tak, że to, z czego my robimy, mówimy w sensie PZPN na przykład, tak? Z czego my, my się wstydzimy, że coś jest dla rzeczy, że tego, że łapiemy pojedynczych. Włosi nie, włosi w, w każdej powiedział, że włosi w każdej dyscyplinie sportu mają tak, że starają się złapać jak największą ilość ludzi. Na wałku, tak? Czyli jeżeli. Znowu to... im się to nie udawało. Ale no nie, w latach 80. zobacz, że Rosji na przykład za tonero został zawieszony. Poleciał przecież Juventus też tam kilku piłkarzy, zanim Boniek przyszedł, też miało poważne no tak problemy. problem no, Rosji na Mistrzostwa 82 pojechał prosto z zawieszenia. Tak, tak. tak, tak. No także wiesz, to, to, to, to już wtedy, a teraz yy, mieli przecież i w Giro d'Italia Italia prób próbowali z tym mocno walczyć yy, i oni, oni nie udają, że, że problemu nie ma. Udają Hiszpanie, udają Anglicy, Niemcy bardzo długo udawali i wyszła sprawa z jednym z sędziów, który wręcz pokazał listę meczów, które były kupione. I co? I problem zniknął sam w Niemczech. Nagle się okazało, że zyski ligi rosną, więc problemu nie ma. Bo jeżeli się okaże, że powiemy, że mecze były ustawiane przez ostatnie 10 lat w Bundeslidze, no to się okaże, że, że, że biznes no to się przestanie czas, kręcić. No to jest cały czas ta sama sprawa, co, co na przykład z Armstrongiem. No to, to ja widziałem taki wywiad z Robertem Śmigielskim, z lekarzem mm -hmm. polskim, który powiedział, że no wszystko fajnie, możemy ich łapać i tak dalej, ale kto nakręcił koniunkturę na Tour de France? Kto nakręcił koniunkturę na kolarstwo? No Armstrong właśnie, tak? Nie no tak. No... E, i, I nakręcają właśnie Nie ci, wiem, czy to jest wygrywają. ten sam wywiad, ale Śmigielski powiedział w nim wręcz, że doping genetyczny teoretycznie nie istnieje, ale on mówi, że praktycznie idę do laboratorium, patrzę, jak jest przyrost tkanki mięśniowej myszy, której zaaplikowano dany, dany hormon, albo gen wręcz, nie hormon, tylko to jest chodzi o doping genetyczny. I widzę, że po prostu przyrost jest taki, że wiem o tym, że w Chinach genetycznie produkuje się setki sportowców nie, zawodowych genetycznych doping, dawna, no. który jest niewykrywalny. No. Doping no tak, genetyczny no nie w tej chwili nie no. Na razie, w tym momencie. W tym momencie jest niewykrywalny. Znaczy, znaczy on jest no wykrywalny w no, no momencie, w którym no. przeprowadzono wszystkim badania genetyczne, które są po prostu drogie. No znaczy już nie są tak, takie no. drogie. Panie Erneście były drogie 3-4 lata temu. ale nikt teraz nie teraz Skanik genetyczny jednego człowieka to jest około 1000-2000 dolarów. Słucham, to bardzo jest problem nie z badaniem tego, tylko, że tak nawet z zabronieniem, no bo bo jakby geny to geny, no i co zrobić? No, no, wiesz to da się zmienić, jak zmienią się przepisy, to jest tak, że to widać, tak? Widać, no tak, coś... doping genetyczny, Czy ja się na tym nie znam, ale z tego co tam też słyszałem, jakieś wypowiedzi fachowców, można zrobić to w ten sposób, że doping zaaplikować rodzicom, tak? tak. I od razu rodzisz dziecko, które od razu na starcie, wiadomo, jest. że genetycznie będzie lepsze, no i co zrobisz? No, nie nic wiem, nie zrobisz. No, no, nic nie zrobisz, no nic, takiego człowieka już nie ukażesz za, za, za doping genetyczny. No tutaj <coughs> myślę, że wkraczamy na ten rejon naszych rozważań, co mówiliśmy o tym, na przykład zawodnicy, wszyscy, którzy mają jakiekolwiek sztuczne wspomaganie, tak? Sztuczne kończyny, to jest wszystko to samo. No, wiesz, no, to, nie, no bo nawet jeszcze idąc dalej, to coś kiedyś mówiłem, no, doping genetyczny, genetyczny, ale to, że w Chinach sportowców się zamyka na dwa lata w ośrodkach treningowych, nie mają żadnego życia, tylko wszystko jest poświęcone treningowi, przygotowaniu się, no to czy to jest równy start do, tak jak mówiłem, yy, sportsmenki, która ma dziecko, męża, rodzinę, matkę i tak dalej. Pani I pali papierosy. Tak, i na co dzień. Nie, no, nie, Bo no na taką sławę. Nikt o tym nie wie, ale ona schodzi do piwnicy po węgiel, wypala cztery papierosy. To, nawet, na co? to nawet nie o to chodzi, no. Musi pójść po zakupy i jakieś tam zrobić normalne no. rzeczy codzienne, których tam ten sportowiec nie robi. Nie, no, no tak... No. Prawda jest taka, że no generalnie, generalnie rzecz biorąc, z takimi Chinami nie ma konkurencji, tak jak nie było kiedyś konkurencji z NRD, no. Mogą sobie z tym poradzić, nie wiem, najbogatsze państwa świata, typu wie, sportowcy ze Stanów Zjednoczonych, czy teraz Karacjska i Jamaika, gdzie są po prostu też pompowane, gigantyczne pieniądze. Ale prawda jest taka, że no, nie ma szansy konkurencji z takimi Chinami, ponieważ... No chyba. Rzad... znak, A, że mamy kończyć. Skrót. Chodź tutaj. W żadnym, w żadnym normalnie wiesz, funkcjonującym kraju nie ma czegoś takiego, jak, jak, jak w Chinach. No nikt sobie nie pozwolił na to zamknąć, więc tutaj konkurencja no. no natomiast nie ma czy, sensu. Czy, czy to tanie, no, czy to drogie uważam, że generalnie no, mija się to w ogóle z, z no, doping genetyczny. Ale taka Chinka nie wygląda na taką czy znaczy bo w tenisie doping niewiele wiele daje mało tego rozmawiałem no, też no, ostatnio no, pojawiły się no, głosy no, no, no, no, właśnie, te, techniki nie, nie. przepraszam cię żebyś, żebyś nie wiem jak grał w tenis nie wiem jak biegał do piłki to tech, technicznie Dobrze, jak jesteś surowy... Ja technikę dopracujesz bez tak, dopingu dokładnie. natomiast doping pomoże ci to żeby no, wytrzymać 6 godzin, godzin na korcie no, nie ale jak 6 godzin na korcie to no, doping ci przyda na pewno nie chodzi o żeby chodzi o to że jak wiadomo Zmęczenie w sposób wprost proporcjonalny przekłada się na obniżenie możliwości technicznych. technicznych oczywiście, tak? że tak. To <coughs> zresztą było Marej, widać po meczu, po meczu Marej z Marej żeby, Marej żeby dostał, no, tylko że Marej był specjalnie się przygotowywał pod centurniej. Marej miał specjalne no zgrupowanie wytrzymałościowe, Marej miał specjalnie przygotowane, y, przygotowa, przygotował się na siłowni. I to co wyszło w meczu z Federerem, to wyszło, że jest lepiej przygotowany od dziadka Federera, ale już na Dziokowicza nie starczyło, bo no, po prostu Bozia nie dała... Straci, straci, straci, wystarczyło na set. wystarczyło na, no, no. na dwa sety, na dwa sety, sety były bardzo dała, i bardzo ale dobre. Ale Bozia nie dała talentu, no, jeżeli ktoś jest drwalem, to drwalem zostanie i, i, i, nie, no, tak. i talentu mu nie wstrzykniesz. Dobrze, ale już jeżeli dasz pięciu ludzi utalentowanych, to wtedy już to kto się spycuje jak to nie, może mieć tak. Jest jest teraz. W tym, jak tym tak powiem, no z, Dziakowiczem, no z Dziakowiczem Mariowi szło bardzo dobrze i on bardzo dobrze brał. Musimy kończyć, bo da, zaraz nam redaktor dopóki, zawada zajdzie dopó i Dopóki po prostu miał siłę, Natomiast co żeby robić swoje braki. Natomiast co ciekawe, zarówno pan Boniek, jak i pan Koźmiński powiedzieli, że w piłce nożnej w porównaniu z ich wiedzy wynika, że w piłce nożnej doping w porównaniu z innymi dyscyplinami rzeczywiście nie jest problemem. W sensie nie jest, nie, jest nieopłacalny. Po prostu tak dużo rzeczy składa się na, na to, czy drużyna wygra albo przegra. Taka jest doza przypadku i taka doza, tak trzeba dobrze grać zespół. Ja myślę, że, że to, to że... jest bardziej doza zaangażowania firm Bukmacherskich. No nie, znaczy, wiesz, no, wiesz, łatwiej jest mecz ustawić w takiej sytuacji, niż, nie wiem, dać doping. Mało tego, na trzech, taniej. trzech zawodników ze składu, który gra, idzie na kontrolę antydopingową zawsze po każdym meczu to nie, nie jest no, tak generalnie że... wiadomo no, chodzi o to, że w, druż... w piłkę generalnie lepiej bardziej się opłaca kupować mecze i sprzedawać i handlować nie, nie. meczami niż a pamiętajmy, że w kupowanie meczu, to nie jest takie <laughs> złe jak, jak sprzedawanie. Da, tak. Nie, no chodzi o to, że w sporcie indywidualnym, jeśli jesteś sam, to szprycujesz jednego człowieka, a jeden stars sprycowany, no. no, w drużynie piłki nożnej trzeba by 11 naszpytować, żeby drużyna była a, za... Ale słyszało się inne o tym, elementy, że, które że Polacy na... w Barcelonie... No ale to cała drużyna no. brała EPO, tak? No, no ale do... jak no, no Biegali jak zapyziali, wszyscy na EPO i, i dało radę, tak? Ale już na geniusz Hiszpanów, którzy EPO nie brali, a byli lepsi piłkarsko, nawet mimo tego, że no, golos tak wypadł gdy... w doliczonym czasie. Poza tym, no mówię, wtedy jeszcze nie było badań, tak? Mm -hmm. Przynajmniej na EPO, bo wtedy EPO było środkiem Nie, nie... Do... Było, nie było na liście tak? było, By było środkiem dozwolonym, tak. A później, no już nie ma się na wstrzymać jedenastu, bo, bo tak jak mówisz, trzech idzie na kontrolę i jesteśmy tak. pozamiotani, więc można gdzieś tam balansować dwoma, trzema i liczyć na, na to, że oni no nie pójdą. Masy znaczy, Ale to niewiele daje, jak dasz trzema a yy, ośmiu nie. Jasno określił problem również w rozmowie ze mną Tomasz Iwan, który powiedział, że kontrola doping, antydopingowa jest najprzyjemniejszą częścią wykonywania pracy piłkarskiej, dlatego, że wtedy na dużym luzie możesz walnąć dwa piwa po meczu, bo jak nie możesz się iść wylać. Więc wypijasz dwa piwa na pełnym legalu, zanim jeszcze wyjdziesz z kolegami do knajpy. <grym> <grym> A opowiadał też historie takie, które świadczyły o tym, że poziom upojenia alkoholowego w drużynie, w której grał no, też nie pamiętamy, ale grał w drużynie z Henrykiem Larsonem, z Ronaldem Kumanem. No z takimi piłkarzami. Mówi, że poziom upojenia alkoholowego w niektórych sytuacjach był taki, że jednemu ojcu kolegi z drużyny, z drużyny Fejenordu, PSV, kiedy świętowali, świętowali mistrzostwo był taki, że mu elektrody podłączone pod prąd wsadzili w... nie powiem gdzie... Do masażu elektrycznego w sensie, do rozkurczy. Tak, natychmiast się obudził, bo Boże, nie w okolicznościach, których chciał. Ojciec, ojciec kolegi w szatni po meczu PSV Eindhoven a klub uchodzi za bardzo porządny i, i generalnie tam się podobno nie pije. Gruby żart piłkarski. No taki piłkarski dowcip. Dobrze, psy chyba nam dają tak, tak. znać, że musimy powoli kończyć. Jakaś anegdotka, panie redaktorze? To śmiałem powiedzieć, ale on ma inny temat i już później zeszło i już w sumie się trochę zgubiłem. Dziękuję. Znaczy, widziałem, a propos agentów, widziałem bardzo dobry film niedawno o agentach, którzy załatwiają kontrakty o. piłkarzom e, w NFL. E, to ciężka praca jest. To mi się to przypomniało, że chyba 1 lutego będzie można w telewizji Kanal Plus bodajże o 20. zobaczyć film Gwizdek. Polski dokument tak. opowiadający o ciężkiej pracy sędziego w niższych ligach. A właśnie... na kolonie białką sam przyszedłem, sędzia, mamy Twój samolot. Tak. Który, który właśnie zdobył A ja główną... główną Nagrodę, że i wiele i w wiele Sandels, wśród filmów krótkometrażowych. Naprawdę musimy kończyć. To już wszystko je znaki, że trzeba. No. Teraz idziesz do samochodu i właśnie opłaciłeś na następne 6 godzin. No ja, ja na pewno mam mandat za szybą. Dobrze, słuchajcie. W takim razie do usłyszenia, drodzy słuchacze, do następnego tygodnia. Podcast szybki. Nie, nie kontynuowaliśmy o Janowiczu nie tak o, Janowiczu. Nic I o Ale, za to, że... Ale okazało się, że, że bardzo, bardzo, bardzo, tak bardzo grał, tak. Może w Deblu tak, tak. tak. tak. Nie tak. kontynuowaliśmy <susurnałka> naszego odcinkowej serii związanej z historią z historią. Sportu. A ja mam przygotowanego Ciele. Ciele. Besta i Sokratesa. To za tydzień. Już postarajmy się nagrać na podcast. Dobrze, nagramy Zap obecnie. prezesa albo... Bońka, to właśnie jeszcze słyszałem, jak ktoś ci go zapytał. O PZP nie też nie porozmawialiśmy o racach. o... A o... właśnie tak, też z prezesem tak, Bońkiem tak, rozmawiałem tak, o racach. Tak. Powiedział mi, kurde, no, całe życie grałem, były race, dym, było super na trybunach, świetna atmosfera. Nie wiem, co to komu przeszkadza. To naprawdę se trzeba wsadzić w oko, żeby sobie krzywdę zrobić. <laughs> Takie jest nieoficjalne stanowisko <laughs> no PZP. No PZP no tak, tak, na, albo, albo odpalić w klubie w Brazylii. No, no, no tak, no, ale naprawdę tak. W każdym razie ze Zbonik pytano o książkę Andrzeja Iwana. Eee, też go czy, to pytał, czy, czy czytał? Powiedział, że czytał, czytał. Mówi, że fajnie, mówił, ja nie wiedziałem, że z tej Wiśle i tak wszyscy pili a Z nimi było ciężko wygrać, tak? bo oni nie pili, to, to... No tak, ja też go pytałem, bo tą książkę powiedział, że no parę rzeczy rzeczywiście pamięta w podobny sposób. Ale szczególnie... nie pamięta też Szcz... podobny. Nie, no akurat z Bońkiem jest tak, że on rzeczywiście nie pił alkoholu. Albo jeżeli pił, to w ilościach bardzo. Nie tyle, że umiarkowany, bo pyta, py, py, pytałem o to innych piłkarzy, którzy z nim grali i wszyscy twierdzą, że nie, bo niech bo raczej tam wino do kolacji, albo piwo, bo gdzieś tam jedno, ale nikt go nie widział nigdy mocno pijanego, na przykład, więc nie po polsku. Dobrze się krył. Nie po polsku, poza tym to człowiek z planem, Mocny bo łepnie. człowiek z planem, bo wymyślił sobie w wieku lat 20, że on że w Polsce się skończy półki, studia i dopiero po studiach wyjedzie i wyjedzie w wieku lat 26, w związku z czym miał taki defik, że przez 4 lata chodził i opowiadał prezesowi Widzewa, że on na pewno wyjedzie w wieku 26 lat. Jak wiadomo, wtedy jeszcze puszczano piłkarzy w wieku lat 30 do, dopiero za granicę. No i jak doszło do 26 roku życia, roku 82, no to rzeczywiście on się obronił, wtedy zro, zrobił pracę magisterską i przed mistrzostwami świata pojechał do Juventusu. No, to nie mój, to mój W tym Dobra, tak. kolejny sygnał. Dobrze, okay. kończymy. Tak, więc e, to do usłyszenia, drodzy słuchacz. Drodzy słyszenia. GOL! Jest! Jest! GOL! Jest!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Boguś, kto Była, mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Turku, kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. z tą elegancką fryzurę Tadeusz Kapiński, a tymczasem ty piłce Ryszard Czerwiec. Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety w pięknych tutaj toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule,